Witajcie w trzecim odcinku podcastu Złoty Tron. Wita się z Wami Zygmunt. Witek. Vincent. Szpagier. Dzisiaj mamy parę tematów, które chcieliśmy mówić. Zaczniemy oczywiście od głównego i stałego tematu, czyli wieści z naszych warsztatów. Zacznijmy może od Witka. Witku, Ty namalowałeś ostatnio? Co robiłeś, co podsklejałeś? Witek coś wreszcie skończył. Tak, dokładnie. Jest skończony model. Jest zrobiony orok Mega Warposs. Do końca. Do końca, Do końca zdjęcia Wam Karol wstawi za chwilę i to wszystko. I, a i skleiłem, skleiłem jeszcze model. Skleiłem model, co się jedzie? Bo tego kapelana miałem skończyć. Ale kapelan jest nadal w tym samym stanie, w którym był w czasie ostatniego odcinka. <laughs> znaczy ma, ma posypaną już. Podstawek, podstawek ma już posypany, ale jeszcze nie, nie, nie miałem wędę, żeby go malować. Ale tylko podstawek został? No to panie, to to jest dwie godziny roboty i No ale to musi mu? mieć... Musi po ziarenka musi, musi, musi przyjść. Musi, musi policzyć ziarenka. Tak. Po ziarenka tak. Tak? Musi przyjść nastrój w A czy w ogóle, witek skusiłeś dla mnie, bo myślałem, że będzie taki running joke, że ty co chwila już prawie coś kończysz, ale nigdy nic spowalowanego na odcinek nie masz. Ale bana, mama mam nie, nie, mama jest zrobione. Efekty widać definitywnie. Co jeszcze? Skleiłem model. Skleiłem model Kapitana. Hmm właśnie taki, taki Było To jest tak, tak. god angelowy? Tak, to jest god angelowy. A to nie, no, no, dobrze. Tak i tam Carlyen. Dokładnie. T tego właśnie sklejiłem. Z skleiłem. Thunderhamerem, nie? Ten taki, Ta. ten, tak, tak. I z jednej strony ten Thunderhammer ma takie skrzydełko i łezkę tej tangelową. Tak, dokładnie. To ten model. To ten skleiłem, ale nic więcej z nim nie robiłem. Na razie jestem <śmiech> jest przygotowany do przygotowania. Zajęło ci to 13 godzin. Nie, nie, to nie jest tak, że to nie Po prostu niespecjalnie się do hobby zajmowałem ostatnio. Znaczy tam malowałem tego Warbosa, to rzeczywiście. Zeszło mi trochę czasu, ale... No, nad przynajmniej mi coś przyniosłeś. Nie przyniósł właśnie, nie, nie przyniósł. No ale, no ale... Karol Karol chciał zobaczyć. co tam, a co u Ciebie? A, mi się udało skończyć obliteratorów, którzy stali u mnie już nie wiem ile mm -hmm. miesięcy i mam takie y, przykrą naleciałość w hobby, że wykańczam model prawie całkowicie i zostają mi highlighty na, na metalikach, y, zazwyczaj robione runfangiem których mi się wybitnie nie chce robić. I te modele leżą na przykład pół roku niedokończone, więc skończyłem dwa obliteratory nightlordowe. Mhm. I e, do mhm. tego Terminatora, którego w ostatnim odcinku z Boxa Prospero, e, którego pokazywałem, dorobiłem jeszcze dwóch kolegów, więc mam już taki do czterdziestki ten minimalny, chaosowy składzik trzyosobowy i jeszcze, żeby w 30 sobie pograć, będę musiał dwóch dorobić, którzy są już, z tego co pamiętam, zapodkładowani, ale będą chwilę sobie czekać, bo w tym momencie jeszcze robię oddział Raptorów, których tak trochę pokonwertowałem, więc mam nadzieję, że na przyszły odcinek Wam ich pokażę i omówię, mhm. co tam było skonwertowane i w jaki sposób zobaczycie ich na oczy. Więc w ostatnim odcinku dużo modeli było, w tym jest trochę mniej. Spoko. Faget skończyłem oddział White Scarsów <śmiech> w sensie dobiłem do 10 <śmiech> zacząłem Rhinosa dwóch ultramarinsów pomalowałem bo w międzyczasie była promocja na Gogu na Warhammer 40 tysięcy Chaos Gate, w które nigdy nie grałem ściągnąłem bardzo mi się spodobało no i uznałem że muszę jakiś Ultrasów pomalować więc dwóch piechociarzy taktykali pomalowałem no i wczoraj w pracy od kolegi kupiłem kolega kiedy dowiedział się że Zajmuje się tym hobby, powiedział, że no kiedyś próbowałem 40, kupiłem nawet dwa modele, ale nic mi z tego nie wyszło. No i przyniósł dwa modele. To były modele jeszcze metalowe, jeszcze w blisterkach oryginalnych. No. I znaczy blisterek miał tylko od jednego z tych modeli i oba były włożone. To był Lord Chaosu. Nie wiem z jakiej edycji, ale w, taki w terminatorce, nie taki sam jak teraz jest dostępny, tylko no, no, inny z czterema rękami do wyboru, że miał Aha, dwie prawe, dwie, dwie lewe. Tam jedna tam z kombi Meltą, jedna tam z jakimś tam Chlołem, tak bardzo, bardzo. No. no ale jako, że nie mam ciśnienia obecnie na, na moich tam to odmówiłem, ale miał też metalowy model Black Templarów Emperor's Champion, który jest świetnym modelem, taki idzie do przodu z tym mieczem Bardzo fajny. <grym> Także wsysnąłem to od niego po okazji za trzy dyszki. Dziewiczy, niepomalowany, nie trzeba go było kąpać w płynie hamulcowym, co było miłą odmianą. <grym> No, i zacząłem go wczoraj podkładować, malować. I już tak od pasa w dół jest pomalowany. Powiedzmy, dzisiaj, może jutro uda się go skończyć. Bo to nie ma dużo roboty. Jak się zrobi czarny podkład na Black Templarze, to już. Na 90% woda dół. Na Armorze same highlighty zostają. Tak, no to jest. plus tam jakieś dodatki typu tam Kiecka, materiałowa i tam miecz, i tak dalej. Także tak, podsumowując, kilku white skarbców, bo już nie pamiętam ilu miałem na etapie poprzedniego odcinka. Także kilku, żeby dobyć do dziesięciu, pomalowałem dwóch Ultramarinesów no i pół Czempiona Black Templarów. Spoko, to dużo. By mi się udało skończyć w końcu do Dobladolem. Skończyłem wszystkich swoich orków, więc cała drużyna po tej stronie jest skończona. I zrobiłem też taki szybki Speed Painting 4-8 Plague Marinesów slash Dev do 40-30. Ponieważ mam sporo tych modeli do 40, 40 do chaosu, których jeszcze mi zostały po, po tym, jak Robert wycofał się z hobby, i, i jeszcze gdzieś tam leżą na strychu, więc stwierdziłem, że coś muszę z tym zrobić i po prostu ich maluję w tam wolnym czasie, bez żadnego ciśnienia. No cóż, będzie trochę tego, ale na razie, no tak. Orki i, i Plague się nic więcej nie robiłem. Sprzątałem u siebie na swoim, w swoim leżu. Leży w swoim tak. leży w rotach, w swoim lagowisku. E, no i sporo, sporo rzeczy nagraliśmy, tak, bo nagraliśmy w sumie tak no, nie niezwiązane z malowaniem, ale nagrałem nie, w sumie już trzy battle reporty, z czego jeden y, macie szansę zobaczyć właśnie na, na, na stronie, na kanale z Krzyśkiem, y, z moim bratem. Nagrałem jeszcze jeden z Witkiem, tutaj nagraliśmy, i y, to jest y, battle report nagrałem troszeczkę inną metodą, co zobaczycie. No i jeszcze jeden nagrałem z kolegą Michałem Manfredem, gdzie graliśmy 2000 punktów orków na 2000 punktów tyranidów. więc trochę tam się działo, trochę, trochę montowania było, trochę godzin, więc mam nadzieję, że będzie się Wam to miło oglądało. Także jeśli chodzi o updatey z, z naszych warsztatów, to, to chyba wszystko. Czy o czymś zapomnieliśmy? Chyba nie? No to, no to się. W kolejnej części chcieliśmy przejrzeć przede wszystkim White Warfa, najnowszy numer, który wyszedł w styczniu już z tematem przewodnim upadek Kadi oraz chcieliśmy porozmawiać na temat nowo wydanych modeli, army booków, kodeksów i innych No i mamy jeszcze ostatnio na sam koniec temat odnośnie wyboru powodów, dla których wybraliśmy te armię, którymi gramy, a którymi nie chcielibyśmy nigdy zagrać Dobrze, zacznijmy może od White Warfa i tak jak powiedziałem, temat przewodni upadek Kadi Chłopaki, ehm, przeżyliście White Warfa jakie opinie, co, co myślicie na ten temat? Czy to może być schyłek siódmej edycji i ósma edycja zacznie się jak, jak Sigmar, wszystko zostanie wesane do środka do czarnej dziury i, i, i, i nagle, nie wiem, chaos ogarnie ziemię ehm, i nie wiem, Kadia upadnie i chaos, chaos wydostanie się na cały świat i będziemy mieli ósmą edycję ze zmianą zasad, czy, czy jest to po prostu kolejny suplement? Znaczy się czyli... wydaje, że fabularnie to nadal będzie wisiało w tym takim momencie, że no Imperium już prawie przegrało, ale jeszcze nie. Co nie stoi na przeszkodzie, żeby przepisali no od nowa zasady mhm. gry. Fabularnie, no... Znaczy tak, no nikt też pewnie nie przewidywał, że zrobią coś takiego z fantaziakiem, a jednak zrobili, no ale no mimo wszystko. no nie, nie wyobrażam sobie, co przeniosą się do jakiejś równoległej galaktyki. Będę nie, mi się wydaje, że... Mógł... Star Trek'u Mirror Universe, tak? Że ci, co są źli, to nie, są dobrze, e nie Ewentualnie, fabularnie bym to tak widział, że albo Chaos zajmie Kadię i następne, powiedzmy, 3 lata Imperium <grym> będzie Kadię próbować odbić. No, na albo na przykład Chaos zajmie Terre, jeżeli zajmie, mhm. Imperium przez najbliższe tam 10 lat będzie Terre próbowało odbić, tak? I no będą chyba, po prostu rozbite że... gdzieś tam floty. Chyba, że jakaś tam naturalna progresja, bo według jednej teorii na przykład e, Imperator, podobnie jakiego syn wulkan jest perpetualem i że on tylko po prostu czeka już biedny od tych 10 tysięcy lat, aż ktoś go dobije, bo wtedy będzie mógł się w glory odrodzić. Tak? A, okej, okay, to jest dobry pomysł. No to no, można by było, bo wtedy można sprzedać model Imperatora za tam, nie wiem, 400 funtów na przykład. <grym> Ho, Horus, Horus dobija, <grym> Kupujesz model, wygrywasz grę. Chorus <grym> no dobija Imperatora, Imperator się odradza, kopietułek tyłek Horusa, e, Abadona z, abo, Przepraszam, Abadona zrzuca cały chaos, stery, chaos się znowu cofa do oka i mamy znowu ten stalemate, który mm. mamy od chyba początku wszystkich edycji. I na przykład Imperator wraca do projektu oki uznania Webway dla ludzkości i tam się odbywa wielka wojna z chaosem i mamy Ale nowe, się ma reguły. Powiem szczerze, mi się Twój pomysł z, z tym, że w końcu, nie wiem, Imperator tam leży i czeka właśnie, jak mówisz, żeby ktoś go dobił, oni go odżywiają, zabijają tysiące niewinnych dusz i, i tych... E psycherów, psycherów, żeby tylko, żeby tylko przeżył, a on tam leży i mówi, dobra, zabijcie mnie już, nie? Ale ja... znaczy, według obecnego flawu oficjalnie... Yy, tam ludki z mechanikum wykryli wady w złotym tronie, których nie potrafią naprawić. Mhm. To jest jeden z tych elementów, że Imperium jest już u schyłku istnienia, tak, że jest złoty tron, na którym siedzi Imperator, który daje tam światło astronomikom, który, dzięki mhm. któremu mogą podróżować, tak, może funkcjonować Imperium i ten astronomikom lada dzień zgaśnie, no bo po prostu tron Zreszt. nie da się zresetować, tak. Mhm. P1 założę no tak, ale, ale się, Mi się wydaje, że wiecie, może być... Imperium już chyba tak za 20 lat tego Uu, systemu ginie. No tak, i... no tak, mi się wydaje, że jest jeszcze jedna szansa wersja, czy jest jeszcze jedna y, wersja, jaka może nastąpić a mianowicie Kadia upadnie, chaos się dostanie na, w nasz system i po prostu opa opamięta cały system i to nie chaos będzie próbował się bedrzeć tylko my będziemy, znaczy ludzie będą próbowali się odbić tak, że mhm. wszystkie światy po prostu mną i wszystkie rasy wręcz będą, wiesz chaos może stać się tutaj tą siłą centralną, centralną tak jak do tej pory było okay. taką niepowstrzymaną siłą były, byli tyranidzi, którzy nie da się powstrzymać, bo oni wpadają no, no, nie i... w nie to, ale są tak de facto, tak? Znaczy no są, są, tak, ale, ale teraz ten chaos będzie tą taką drugorzędną wielką siłą, która po prostu wpada nie wiadomo skąd, nie wiadomo dlaczego, po prostu i już, koniec i w tym momencie będziesz miał zawsze ale, do walki yy, co Ci znaczy Ciekawi mnie też jak ugryzą temat Hurona Black który I miał myśl, być. Tak? Tam się tak, z drugiej tak. strony miał też atakować imperium i były takie przesłanki, że on miał zająć miejsce Bodona jako, jako tego Fajnie, bo warmaster warmastera, warmastera chaosu. No i zobaczymy jak to po prostu gryzą czy, czy w końcu Abaddon pójdzie na emeryturę tak, i umrze i ktoś zajmie jego miejsce, czy, czy w końcu coś zrobi konkretnego. Ja stawiam taki scenariusz, że Abaddon podbije Kadję, będzie już szedł na terrę. na terrę i w tym momencie przechwyci go wielka flota Green Profeta, która wyczai po prostu dobrą okazję do bitki i niechcący uratuje... Imperium, <laughs> zupełnie to nie, nie, nie, nie umieszczając po prostu nie, nie, nie pomogę przepuścić takiej no, okazji do bitki, ich tak, żeby... wszystkich w jedno miejsce i to oni zatrzymają nie, żeby... nie widzę problemu, żeby czy problem, ja wręczymy mi się cieszył nie, nie bardzo się mam, cię... bo przecież chaos musi wyjść teraz mamy trochę wysyp tak. zasad chaosowych więc I kodeks chaosu musi wyjść w najbliższym pół roku co najmniej kodeks orków 2014 rok Kwiecień 2014, szybko jeszcze. No, 2012, najstarszy chyba w tym czasie. Tak, jeszcze muszą wyjść trzy kodeksy Space Marinów, zanim my dostaniemy koniec. To fala. Zapomnij. kodeksów Space Marinów. Ale ten scenariusz, który mówisz, miałby jakiś sens. Tak wychodzi nowy kodeks chaosu, fajnie, super. Za chwilę, rok później, wychodzi nowy kodeks Oków I za chwilę potem robią sygnalizację i są za darmo scroll do pobrania na stronie Games Workshop. Kodeksami można sobie wytrzeć części A dowolną. Nie, nie, nie, nie wydaje mi się, żeby to coś takiego miejsce. Wydaje mi się, że właśnie to znegowanie i później powrót z powrotem do pewnych zasad, które były w kodeksach, bo jednak te zasady w Age of Sigmar są w jakiś tam sposób zbieżne z tymi, co jest w, w army bookach, to chyba najbardziej wkurzyło ludzi, nie? że po prostu wszystkie książki, kolekcje, które mieli po prostu zostały Anulowana i koniec. Już nie ma po prostu, nie musisz, nie musisz się jej przemawiać. Znaczy kiedyś, bo jak już jesteśmy hmm. przy, przy Sigmarze i tak dalej, yy, nie grałem w fantasiaka. bardzo mi się lore fantasiakowy hmm. podobał. Czytałem kilka książek w, w uniwersum Warhammera Fantasy w grałem, grałeś, grałem w tego RPG w pierwszą edycję co wyszedł edycję. Fantasy, yy, Warhammer Fantasy RPG. Yy, myślę, że troszeczkę mniejszy by mieli ten hejt jaki się na nich wylał. Gdyby na przykład zostawili ten stary Fluff, yy, zmienili zasady i na przykład zrobili, dobra, robi się wielka ta brama chaosowa tam w środku Imperium, Imperium się cofa i to powiedzmy ta brama się rozrasta centymetr na rok przykładowo, więc znowu mogą mieć Stalemate'a. Jak chcieli wywalić Slanesha, to ten Archeon, czy jak on się tam hmm. nazywa, ten Everchosen, staje się tym czwartym bogiem chaosu, tak, i w tym momencie mogą PG-13 sobie zrobić spokojnie, tak. Tego wielkiego szczura zostawić w spokoju do skawenów Jak chcieli sobie przemianować rasy dla tego... Na copyrightu No to powiedzmy, że wszystkie elfy się łączą i stwierdzają, że dobra, no to jak są trzy osobne rasy, to się nazywamy A-Elfs hmm. Jak się wszyscy orkowie łączą, to stwierdzają, że się nazywają uru. się łączą? Science Fiction No dobra, ale coś takiego, tak no, I, i, powiedzmy, i, I powiedzmy, mamy jakieś organiczne rozwinięcie tego fluffu, co był Zostaje mniej więcej ten stary świat a jak czytam ten fluff sigmarowy, gdzieś tam z jakiejś Wikipedii, Leksikanum i tak dalej, to mam wrażenie, że dziesięcioletnie dziecko by było w stanie lepsze rzeczy napisać. To jest, to jest, to jest fabuła, tak jak mieliśmy w latach 90. wychodził Quake 3 czy jakieś inne multiplayerowe strzelaniny i to jest dla mnie to jest osnowa fabularna w stylu są rasy w kosmosie i są areny i one, te światy, one się zderzają i oni się strzelają, bo ponieważ powody są ku temu, żeby się strzelać i bić i, i, spotykać. i, i spotykać te różne rasy i, i trzeba się strzelać i więcej fabuły ci nie jest potrzebne, rzucaj kostką trochę jak Mortal Kombat Mortal Kombat to Mortal przy Kombat tej więcej i się turniej. jedź się bić no tak, jakieś krążące w koło siebie światy, w takich bańkach. Nie wiem, no, słabe to jest na mnie po prostu. Tak samo tych, jak skoro Lustria wybuchła i zrobili z Lizardmenów te takie jakby dobre demony, które się teleportują i tak dalej, no to przecież było we flafie że, że te wszystkie piramidy okazały się statkami kosmicznymi, więc równie dobrze mogą nad tym starym światem krążyć i się Teleportować tam po prostu, Mogę... strajkować i kopać tyłek. I to jak tak? na kroni? Tak jak piramida. No, coś w tym stylu. Monolity. A właśnie, wracając do Kadi, przecież jak mówiliśmy o tym, że ktoś przez przypadek uratuje imperium, przecież koło Kadi są te, nie wiem, no, krońskie obeliski czy coś takiego, mhm. więc może tam. No ale to widzisz, chaos powstrzymają na kroni, czy tam. Tak jak Edarze, czy jakieś inne rzeczy. Nie, nie, nie wiem, czy widziałeś Battle Report, który jest w Whiteworfie. Właśnie walczy gwardia z. No nie, gwardia to jest taka łączona armia, tam i Black Templarzy są ich tak, i. Tak, no i, i Bezir. Bez Ale nie wiem, czy uwagę, że jest razem The Infinite, to jest Necron, który ich wspomaga. Nie, nie, A widzicie, i to jest właśnie kwestia tych wszystkich pylonów, które są porozprzestrzeniane po galaktyce, które w karne, trzymają, w, skon, w, trzymają w, w koło, które trzymają też właśnie w ryzach oko Tadoru. Dzielają no tam... smród wyczuwany tylko dla chaosu. Ale one są nekrońskie, tak? One są nekrońskie. Ne, nekroński smród wyczuwany tylko tak. dla chaosu. A, <laughs> właśnie ten The Old One, tak? czyli ten najstarszy, ten nie wiem, trazyn, jak on to się nazywa, trazyn nieskończony, który pewnie nie ginie, no on tutaj odgrywa jakąś rolę. Jest figurka, nie wiem czy, nie znam się zbytnio na nekronach, nie wiem czy figurka była. była, tak? Była, okay. okay. tak? No ale jest to w jakiś sposób nowy, wykorzystane. Wykorzystany też jest ten nowy niesamowity model. Mam gdzie ty go masz? strona 80 w okienko numer 1. I mamy też oczywiście nowe modele do Adeptus Mechanicum i do Inkwizycji. Do, do sisterek. Mamy Belasarius Skoll, ten ogromny, przeogromny model Adeptus Mechanicum z jakiegoś bohatera. Tech Priest, który jest po prostu jakimś tam wielkim no, kozakiem. To jest ogromny model, no, podobnież większy niż, niż dreadnoty. No i mamy y, Katarinę Greyfax, która jest y, inkwizytorką która wyszła w tym całym zestawie, który... powiem Bardzo na fantaziaka, stylizowana dla mnie. Dlatego, że... Stary, bo nie widziałeś starych modeli metalowych, one wszystkie... Widziałem, widziałem. No, no tak, że tak, jest bardzo ten... Bardzo, bardzo. Z szlitą tak, tak. Tak, tak, tak, modeli, no. nie? tak. i to ona to właśnie tak, ma, ona ma tak wyglądać. I teraz powiem Wam szczerze, że e, bardzo rozważam poważnie kupno tego boksa, w którym będzie i Katarina, i Belisarius, i Celestyn z obstawą. Mhm. Kosztuje 250 zł. I jest po prostu... Kilka fajnych modeli, które można sobie pomalować, odpicować, postawić sobie na płaczce. I to nie są jakieś kolosalne pieniądze. tak? No, w świecie Games Workshop oczywiście. Bo z drugiej strony Kupka Palestyniku za 250 do to jednak jest dużo. Ale bardzo ładne modele pomalować, postawić sobie. No i przy okazji można ich wykorzystać w, w mojej gwardzie. Moim... Osobiście jeszcze napąknę, że jak nigdy nie podobały mi się modele Sisterek, bo uważam, że Games Workshop nie potrafi rzeźbić kobiet. I większość wygląda jak po prostu pływaczki z NRD, po ciężkich, po prostu anabolikach To ta nowa celestyna, no, tak pi razy oko zaczyna wyglądać jak kobieta, tak? Że nie wygląda po prostu jak facet w peruce, tylko tak, no, jak taka powiedzmy wojowniczka tak? No, nie musi, nie musi być top modelką, bo to wiadomo. Ja wie sądzę, że Game po prostu chce być transgender i, i wiesz. I to są po prostu facetystyczne <laughs> Nie, nie wiem, to ale jak, jak wielu graczy. <śmianowę> oh, no, bo, bo, bo ale nie, nawet pamięta się były do, do Dark Eldarów były takie yy, niewolnice jakby yy, a, nie a Dark, Eldarów, yy, do do Dark Eldarów, dobra, tak do Dark Eldarów, by takie niewolnice, które też wyglądały koszmarnie po prostu, Te, tam Tak tam ma jakimś statku żeby że... przyklejać mhm. jakiś tron tam zrobić i one tam leżały i w ogóle ułożyły się, tak, tak, tak, no. Takie harem tworzyły ale na przykład to o czym mówisz ostatni ten Rynis jeszcze fantaziaka jak były Boże, jak się nazywa, Dark Dark, dark, dark, dark, dark Elfy? Dark <sukamy> Elfy. <głos> jak były Dark Elfy, elfy były te yy, wiedźmy, to te wiedźmy, które były z tym nowym release'em, one są takie biegnące, mm. naprawdę one fajne modela. Bardzo spoko i bardzo te stare demonetki sprzed tej Też edycji, złe. co... Tylko właśnie sisterki wyglądały jak chłopcy takich kurwa durnych perułkach, no. takich taki na cięć. Wszystko takie jak na te fryzurki. Znaczy, takie ja, ja, ja kumam, że to jest zakon i podejrzewam, że mają jednego fryzjera po prostu. Gdzieś tam Wszystkie. Tak. <śm> Siostra przeorka jest. Mechanikum <śm> <śm> wydzielony. No tak, to, to do, do takiej suszarki głowy w latach 50 obojęt jak że w <śm> i obojętnie działają głosy, zawsze wychodzisz z tego samego fryzura Jak w Jetsonach zakładam Tak, dokładnie. No, no, więc... no to tak jak 90% trama tych yy, Space Marinów jest łysych, tak? Tak, no, ale skupmy się może trochę na modelach Bo mamy tego Belisarius Cole Który jest ogromnym, tak jak powiedziałem, ogromnym modelem To który... jest na podstawce dreadnotowej? On jest, wiesz co, on jest na podstawce tej owalnej Więc on nie jest no, Czy I yy, Sądzę, że to jest podstawka knightowa mhm. Bo jest, zobacz yy, Na, na zdjęciach, które mamy, które tutaj są Mamy zwykłych ludzików, on jest Trzy razy większy od nich prawie Więc on jeszcze stoi trochę z przodu, więc... Yy, jest ogromny model. I... Wygląda grzuczek. Tak, wygląda trochę jak grzuczek. Mam tutaj nóżkę. I tutaj zwróciłem uwagę w opisie, że ma tylko, na dwóch elementach jest trochę ciała. Nie? Jest na, na twarzy, ręce, chyba. Na twarzy i trochę na ręce, gdzieś na lewej ręce, ma odrobinę ciała i to wszystko. No tak, to jest... bo mechanikum dążą do tego, żeby jak najmniej tych organicznych tak. części było na nich. I im więcej jesteś maszyną, tym jesteś większym kozakiem. Tak, tak. Bliżej omieszania, nie? Tak. A, Fajnie. No, model bryty. jest pełen szczegółów, w ogóle rewelacyjnych, Te nazwy, wszystkie, które no, porobili e, do. Odnośnie, odnośnie wszystkich jego... O, o no zawitek, ile oceniasz? 10 lat malowania? Ten model? No. Kurczę, myślę, że bym się w Trzymiachę wyrobił. Ale musiałbyś rzucić Zale, je, ale, nie czekam, swój, ale nie, w Trzymiachę bym się wyrobił, jakbym robił tylko to. No. Jakbym nie musiał chodzić do pracy. No to przesady, człowieku, no to, to jest... Umówmy się. No, to ja mi powoli. Na szmacie byś się y, dużo musiałbyś czasu spędzić, żeby ją ładnie no, zrobić, Ale reszta to nie. jest po prostu wiesz. zobaczcie, tu jest czaszeczek. Volga, Metal Watch, Drybrush i później do A, to nie, a nie, no tak jak Karol to 2,5 godziny. Ej, ale staję na stole. Ej, bo to chyba. jest? Yes. Jest. Tak jak trzy się... kolory to 2,5 to godziny. No dobrze, ale mamy jeszcze kolejne modele. Mamy właśnie tą Inquisitorkę Greyfax, która wygląda właśnie jak coś wyciągnięte z tego, jak się nazywa ten film, co polował koleś na wampiry? Van Helsing. Van Helsing. Van Helsinga, fajne, no tak, trochę tak, się. z Hugh Jackmanem. Bardzo fajne nogi ma, tutaj bardzo długie, tak troszeczkę przedłużone te nogi, ale podejrzewam, że przez obcasy, no i ta kusza po prostu rewelacji nie fajne, wygląda. Fajny model. I Ktoś zwrócił uwagę, że ona ma okular, monokul, który ma w oku, jest podłączony bezpośrednio do świeczki, czyli to jest taki totalny steampunk. Świeczka, ta świeczka coś tam robi, nie wiem w ogóle jak ta świeczka mogła być. Ona położyć, przypomina, że mi, czy coś. przypomina mi tą inkwizytorkę. Przypomina nie ma i wosk spływa, żeby jej tam przepłuczyć. O Jezus, ja <laughs> Ona przypomina tą y, inkwizytorkę, która była głównym, tym, y, głównym z głównych bohaterów w Dawn of War, wójce w Retribution. No, ta była taki tak, kapeluś, tak, tak, tak, bardzo, tak, tak. bardzo podobna, bo ork chciał jej kapelusz. Kapitan czy... Badruk chciał odzyskać kapelusz. Prawie zgodził sobie... się na bicie chaosu, ale chciał kapelusz. Ona się to nie zgodziła. Tak, <laughs> No jest taki model. Aha, i okazuje się tu w opisie że to wszystko jest inspirowane artworkiem Johna Blancha, czyli tak. ta w Retribution ta była pewnie z z Możliwe, możliwe. No. E, no i mamy Celestynkę z Obstawą, z, dwó z dwójką sióstr. Bardzo ładny model, aczkolwiek muszę powiedzieć jedną rzecz. Nie wiem, z jednej strony płaskie powierzchnie na skrzydłach dają popis, pole do popisu dla ludzi, którzy naprawdę umieją malować. Z drugiej strony to tak naprawdę nie są piórka, tak? Więc... A z trzeciej strony niektórzy ludzie chcieliby to szybko, ładnie pomalować, a płaskie powierzchnie na białym, tak jak tutaj jest. Ja bym miał i... dał zwykły jump back. Średnio wygląda. No, możesz sobie przerobić model, nie? Ale trochę... Właśnie, weź teraz. Znaczy, tak jak one mają. w ruinach. Tak. Nie, nie, ja bym jej dał Na taki jumpak, jak, jak ma obstawa. Ten, ten z takimi skrzydełkami. Takimi tymi. mniejszymi już nawet. A skrzydła można by wziąć i dać temu. Z tego sanguin, Zami... Sanguinary Guard masz takie jumpaki ze skrzydłami. Jak się nazywa ten Doblon w kolei ze skrzydłami? Sanguino? Ten on nie żyje już. Sanguinar Sanguinor, ale można by jemu dać okay, też. jumpak. ten skrzydło. żyje. Skrzydełka takie <laughs> Nie, Sanguinar ma zajemnicy, zrobione skrzydła. Zajebiście ma zrobione jumpaki. No, ale, to nie to się no to ten model, to model jest fajny. Ten Sorat Ponry też ma takie. Też ma bardzo fajne Ale. Z tym modelem jest właśnie problem tej natury, że no na stole to się kiepsko powiem tybra, tak, a przenoszenie tego modelu to w ogóle już jest... Powiem nie. tak, wczoraj grałem, co zobaczycie oczywiście za jakiś czas, z Michałem i grał Tyranidami. Miał trzy flyranty i wszystkie jego modele w jakiś tam sposób latały albo, albo były wysoko nad ziemią. Dwa modele leżały cały czas w ruinkach, bo nie dało się ich postawić. No po prostu, no nie, nie było fizycznie ich jak zmieścić, ale żeśmy zgodzili się, że dobra, wchodzą na pięterko i tam leżą. Flyranty cały czas latały i musiały patrzeć się w przeciwnym kierunku, do którego naprawdę chciały zrobić, bo się strzedełka nie mieściły. I to będzie ten sam problem z tym modelem. To nie będzie wyglądało epicko w trakcie normalnej gry po prostu. Bo będziesz musiał się gdzieś wcisnąć w budynek. Dobra, stoję tu, ale tak naprawdę atakuje Cię swoją prawą pachą po prostu, bo się mogę z czegoś mówić. No napuszcza gołębi, że AP2. Stawa gołębi. na 2 plus. Stawa łódzki gołębi. A jak, jak stracił munda, to zje jednego, jednego głąbkę jak u uchinola i odzyskuje jednego Wunda na 5 plus. <śmiech> Powinna mieć takiego gwizdzącego dziada bałuckiego, co wiesz, chodzili kiedyś i gwizdaję tego gołębia, to był No, Nie i takiego takie Łódźko-Wolckiego dziana? Jeździłem po Łódźku, byłem młody. No nieważne, ważne, więc co mamy te nowe modele? Mamy jeszcze y, dwa chyba buki, tak? Bo... Agents of uh, the Imperium, tak? Agents of the Imperium, tak, ale y, właśnie to chcieliśmy chyba chwilę o nich, o nich powiedzieć. To, to jest bardzo fajna konsolidacja, bo wszelkie pierdółki typu Legion Potępionych, Inkwizycja, Death Sisterki, Watch, czyli różne losowe tam modele. Wszystko zebrane i jest też. właśnie, tak. I wszystko zrobione w for, for, formie formacji, tak, że można tak. sobie po prostu wziąć jedną, jedną figurkę, nie trzeba wcielić. Jeden asasyn jest formacją. Jeden jest tak, tak jest dokładnie, dokładnie, dokładnie. Cieszę się, że mam jednego windyka asasyn, nie wiem skąd, i będę mógł sobie go wystawić. Ja mam teraz, chciałem pozdrowić Wicia, który na pewno nas słucha. Mam od niego y, asasyna y, Eversola, Tak, ten tego dziwnego takiego. się tak. A. Zabijaka. Wstrzykuje stymulanty, ale potem musi umrzeć. <głos> e, tak, Takie no to, życie. No to myślę, że go będę gdzieś tam przy ultrasach wystawał, go go pomaluję. Takiego, takiego agenta tak. Imperium, który patrzy, czy no tam ultrasi no na pewno to dobrze robią. To jest układ że ma iść na przykład Lorda zabić, tak? Ale na... się, się albo się. na przykład asasy Assass Assassin jest bardzo dobry do zdejmowania różnych specjalnych, konkretnych modeli z jednostek, na przykład a, bo na jakiegoś... oskną, tak, Ta, tak? bo masz jakiegoś innego gościa, który ci nie wiem, bruździ daje jakiś na przykład nie wiem, no bąbelek, jakiś, nie wiem, shrouded czy jakieś inne umiejętności. Firmest. Tak, po prostu pyk, a że on trafia na 2 plus, zaś ma jakieś 72 cale, czy jakieś inne absurdy. Jakieś tam... Wiesz, że znaleźć ten model, że on z tej snajperki zdemuje pojazdy i to bardzo, bardzo dobrze. No, bo on ma strzały z siłą 10, więc on ze snajperki. No. Ja chyba, na, coś la, coś to jest. Tak. autopedy na traku, ale ze snajperki rozwala traki, tak. No i bo ma precyzyjny szoc, on ma jeszcze lupkę, więc on widzi, gdzie strzela. No tak, bo trak, to no, łatwo ja, nie zauważyć. Ja tylko przestrzele, to się rozleci. A tak właśnie to chyba działa, bo tak to z flafu tak. że po prostu wiesz przez tą dziurkę, przez ten wizjerek trafia w prowadzącego Cześć, pojazd, <laughs> w szorkach nie musi specjalnie celować, bo... Jest to na... z odkryciu, nie? Tak, bo ten, co prowadzi pojazd, jedzie po prostu na wielkim siodle, wystawione na czerwonym ba... banerze <śmiech> z napisem ŁA! <"Wa!" śmiech> I i, i ma na kasku napisał kierowca, nie? <śmiech> no, no, <śmiech> dokładnie. Bo chcę, żeby wszyscy wiedzieli, że to on jest szefem tego pojazdu. Dokładnie, dokładnie. <śmiech> Także y, jedna rzecz, którą ja się dowiedziałem z y, bardzo fajnego przeglądu tej właśnie książki zrobioną przez Tracking Skorpiona to to, że tam jest właśnie wrzucony cały Defwatch, więc jeżeli rozważaliście kiedykolwiek kupno Defwatchu i, i, i, i kupno kodeksu do Defwatcha, nie, nie kupujcie kodeksu, kupcie sobie do tego booka Imperial Agents, tam jest cały Defwatch, nie, nie trzeba kupować kodeksu, no chyba, że chcecie Fluff oczywiście, no to, to jasne, ale tam właśnie to wszystko jest, no i Defwatch też można wziąć jednego, dwa, trzy modele, ile chcecie i po prostu dokooptować ich sobie do, do armii. Bardzo fajna rzecz moim zdaniem, ja definitywnie będę to, tego buka za, e, zamawiał, bo lubię PDF-y, ale nie aż tak bardzo wolę książkę. <laughs> Także no dobrze, to chyba tylko. Znaczy, to, to chyba wszystko, jeśli chodzi o przegląd, bo wreszcie. Mam... A jeszcze chciałem wspomnieć, Dawaj. jeżeli chodzi o nowości wydawnicze GW. A w tym White Dwarfie są, gdzieś jest reklama, że mamy te boksiki startowe, gdzie dostajemy jakiś Topki. tam transport, nie, nie, nie, no. dostajemy oddział no, tam no. Dropsów i Start jakiś transport, rechimki. na przykład dostajemy Drop poda i oddział tam Space Wolvesów, albo dostajemy Rhinosa i oddział Chaos mm -hmm. Marines, albo jakiegoś tam, nie wiem, Eldarowskiego, Eldarowskiego Transportera z oddziałem tam tych elfowych żołnierzy. Więc uważam, że taki powrót do takich mini Battle Force'ów jest, jest bardzo fajny, zwłaszcza jak ktoś chce zacząć hobby, bo praktycznie masz kill team od razu. Tak, tak jest. Może, nie na, może nie najbardziej może kill team, Co ale już killteam, ale tak. Nie, można, właśnie, można, właśnie można sobie, masz bardzo fajny kill myślę, że można całkiem spoko... Nie wiem, ty kupujesz jednego takiego boksa, a kolega kupuje drugiego boksa i już można sobie we dwóch zagrać, tak? Nie, jest super kill teams. Ile ona Serpent... Yy... Venom, tam zezie Już ci tłuku. mówię. W w... Co? Tak. 42 Urasy. No jest to a to jest w złotych. złotych, powinno być złotych US 165 złotych. No, no to 165, czyli pewnie w jakimś tam w sklepie ze za, za 150 kupisz. Nie, to są bardzo fajne boxy, bo to zawsze mówią pod nie, nie wiem, no. jak. No. Pojazd, pojazd i oddział pychowy. Devilfish. Yy, nie wiem jak w przypadku innych yy, jednostek, ale na przykład Orki, czy nie wiem, czy wszyscy o tym wiedzą, Orki mają od razu w tę formację tzw. Tak Paymob. Czyli ee, To nie w tym, mój drogi, to jest w... w ty w... mówisz o tych starszych. Tak, ty, ty mówisz o tych a, starszych, okay. jak started, czy jak ktoś to się nazywa. Tak, tak, tak. A tak, to, tak, to, tak, to, to, to jest takie mniejsze, tak, ma... i... a to mi się no pomyliło. Okay, się to ale tak, się. To, to, to o czym Ty mówisz też są fajne, to jest started i wtedy yy, dostajesz od razu formację i zazwyczaj tam masz jakieś tak, tak, to, to, o mówisz, fajne, to, y, tak, A y, to mi się pomyliło, Jedne są lepsze, drugie są gorsze, co prawda, ale no mimo wszystko już można za jakieś 200-300 zł już można zacząć kolekcję i nawet tym zagrać coś. Jedna rzecz, którą, którą, którą zauważyłem tutaj odnośnie nowych edycji jeszcze, nowych edycji jeszcze to jest rzecz, którą reklamują nową książkę o Magnus Dered. Oczywiście jest limitowana edycja tam do 2500 sztuk, co robiłem na przeglądzie swoim na żywo White Warfa. Ale nie podniecajcie się, ta limitowana edycja, która jest tylko 2,5 tysiąca sztuk później, tak samo jak Limon Raz, wyjdzie normalnie. To jest reedycja tej książki, która była w limitowanej edycji, wychodzi jeszcze raz. Eee, bo macie tutaj napisane, że to jest właśnie z tej serii The Horus Hersey Primax, wyszedł Limon Raz, a teraz wychodzi normalnie, w innej obkładce wychodzi już normalnie. Już nie limitowana edycja i teraz już nie musicie umierać, wiecie, z zachwytu, żeby ją kupić. W ogóle... Chyba, że lubicie edycję, edycja, to, to możecie... jej nie kupujcie, bo... <śmiech> w ogóle nie wiem, nienawidzę limitowanych edycji w w Shop'ie, No, cóż, co mogę powiedzieć? Niektóre lepsze, niektóre gorsze. No kup sobie teraz, możesz tego Imperial Space Marine kupić za 200 zł na spokojnie. Ja bym go kupił, gdyby nie paść. Nie, on jest w plastiku. Tak? Mhm. On jest plastikowy. Też w sumie nie bo po co. Ok, yy, chyba możemy przejść do następnej sekcji, czyli e, armii, którymi gramy i dlaczego. Mm -hmm. szczególnie skupiając się bardziej na, na powodach dlaczego nimi gramy i armii, w której w życiu byśmy nie grali i dlaczego okay. Kto zaczyna? <laughs> Witek? Zacznie? Witek, Zacznij. bo ty chyba na chyba najmniejszą ilością armii Jeśli chodzi o kwestie armii to gram znaczy mam w domu mam w tej chwili trzy. Żadna... w pudłach znaczy w sensie, że w pudłach takie Przygotowane, że z wizją, że będą kiedyś zrobione. W pudełkach GW w sensie. W sensie nowych pudełkach zafoliowanych GW, oczywiście. <grym> pierwsza to jest, są orkowie, oczywiście, albo orki, w zależności od tego, kto jak uważa. <grym> Więc pierwsza to są orki i nimi gram ol... stosunkowo niedawno, bo orkami gram od. Z półtora roku? Od szóstej edycji, od szóstej edycji jakoś w szóstej edycji okay. zacząłem. Zacząłem Czemu, się no? interesować orkami, jak wyszły nowe, mega noby mm -hmm. i wyszli przede wszystkim Flash Gici, którzy są no to są kapitalne modele. No to modele. już trzy lata temu było. No 3 lata temu mogło być i jakby to zaczęło, to zaczęło, spowodowało, że zacząłem się interesować. Malowałem kilka modeli, spodobało mi się malowanie orków, kapitalna zabawa, bardzo mu dużo przyjemności z tym malowaniem tych, tych, tych modeli mm -hmm. i zacząłem nimi grać. Mm -hmm. Tak, że w zasadzie od trzech lat gramy tylko, nie gramy żadną minomarbią od... Nie, no grałeś i... moimi flashtalysami. No to jakieś, jakieś no. takie swoimi modelami, nie? Ale, ale tak, żeby, żeby, samemu, żeby samemu coś poskładać i, i, i zacząć myśleć nad jakimiś rozpiskami, mm -hmm. to nie, to tylko orcze. Mam y, zrobioną, znaczy nie, nie zrobioną, mam y, w pudłach i posklejane no, jakieś tam zalegro zakupy. Mam Blood Angelsów, których bardzo, bardzo, bardzo lubię. I tutaj bardzo się cieszę, bo w Nowym Boxie, tym, tym, tym takim suplemencie, już się nazywał... dogwał? E, nie, nie, nie. Nazywał się inaczej. No, te, to. Ten, gdzie był z jednej strony... Czy, czy był taki, były dwie książki... Ty sobie ja to? Nie. Na dwóch jest. książkach był ten sam obrazek. Po jednej stronie był dodatek kary. dla Chaosu, był kary, a, -a. a Po drugiej był tak, ten, tak, kapelan, dobrać. Death Company. Tylko nie pamiętam, jak się nazywały te książki. No nie. No nie. nieważne. No, przy... Słuchacze wiedzą. Słuchacze nawet, wiedzą, a jak nie wiedzą, to Karol zrobi podpis. Więc tam jest formacja, która pozwala grać całą armią Blood, Angelsu, Blood Angelsów na Dev Company. To mi się bardzo, bardzo, bardzo podoba. I nawet mam kilka takich wyprasek wolnych i powolutku się przymierzam do zrobienia takiego małego detachmentu, jakieś tysiąc punktów, bo to nie będzie... Zasugerowałeś się, że czarne to mało malowania, tak? Czarny to dużo malowania jest, ja mam mój czarny... no ja jest, Nie może blendy to na całym armorze, stukłowa Zobaczysz Orbosa i zobaczysz... Stary mnie wcześniej fajki zabiją, kurwa, nie <susza> W 2048 zobaczymy skończone Death Company. Nie, nawet, nie żeby grać, to trzeba poskładać modele i prysnąć czarnym... Czarnym sprajem, i, i już są modele, które są te sprajem, jakieś tam podstawowe kolory, ale zasadniczo lubię malować czarny, właśnie w taki sposób, z którego śmieje się szwagier, że robię sobie blendy. No na czarny mi się je wyjątkowo dobrze, znaczy przyjemnie mi się. No, bo glaze wystarczy ładnie, tak. i, i, I cierpliwie robić glaze. Więc mam tych Blot Angelsów trochę, no i kupiłem ostatnio też Death Watch bo podoba mi się ta koncepcja armii. Też są że... czarni. Też są czarni. tak. To jest ich główna rzecz. Znaczy mamy pewną monoktykę. Zupełnie, zupełnie, zupełnie poważnie. To fajna armia, bo jest ma dużo. No, I got tyle wyborów. Dużo czarnych. -y, nie? A jak ci się znudzi, to White no, tak, no dobrze, a jaką armią byś nie zagrał? Znaczy, tylko dokończę... Do, do, i miałem na początku pierwszą armię, którą w ogóle posiadłem, to byli Dark Angels. I tutaj mi się bardzo flaw podoba. Podoba mi się, że oni mają właśnie Dark Angels. Czy czarni? Też. W nie co Bo ci Jej, mi się, <średź> Acz, co mnie, jak, jak, jak wchodziłem w hobby, to mnie zawsze zastanawiało. Dark Angels, ale no, kumam, że ciemnozielony, ale. No chyba czarny byłby lepszy. Jak wchodziłem dopiero w hobby i nie znałem tam całego backgroundu. Czeczkę abstrahując od tego, widziałem bardzo fajnie zrobionych kiedyś Dark Angelsów, całą armię zresztą. Nie wiem, czy nawet White Wolf ich nie widziałem, że się pomalował na czarno, zglazował ich tylko na zielono. Nawet chyba nie wiem, czy Washington po prostu nie pojechał na zielono, ten tracker green czy coś tam. I zrobił takimi highlighty, zrobił takim jaśniejszym zielonym, nie? Jednej groni coś trochę. Co? Nie wiem. Te nie na mają takie przebi taka czasami Możliwe, tak. Ciemne A... elementy prze przebijające przez tak, I to wyglądało tak, że jak patrzyłeś na całą armię, no to no zieloni Dark Angelis, nie? Ale brałeś bliżej i widziałeś, że to nie jest czarne, coś tym czarnym jest nie tak, bo był taki właśnie zielony kawy po. posmak, po widok, posmak po na no, zieleni, ale te highlighter robiły, że to właśnie wyglądało na zielone. Nie? To ciekawa koncepcja, coś właśnie jeśli chodzi o szybkie malowanie, nie? Po prostu na czarno, ale zielono mm. wygląda na zielono, mm. nie? Jeszcze jak czym miałbym nie grać, tak? No czy, tak, czy czy nie... która armia w ogóle do ciebie nie przemawia? W ogóle nigdy? Nie, tak nie dotknąłbym armii Tau na pewno, bo mi się po prostu ta koncepcja armii Tau zwyczajnie nie podoba. Mm -hmm. nie, nie podoba mi się wcale. Nie grałbym na pewno żadnymi Eldarami, ani Dark Eldarami, nie dlatego, że, że mi się ta armia nie pasuje jakoś do tego uniwersum, tylko po prostu Eldarzy to są trochę nudni, Dark Eldarzy mają tam ciekawą, ciekawą tą koncepcję, że nie są jakby takimi piratami, którzy tak. rabują gwałcą, boli.. Tak, lubią. <laughs> a, a jeszcze bardziej jak mi nie, innych. Jak, jak mi skóra nie pęka, to mi nie staje, tak? <laughs> No i poszło się jebać, PG-13. <laughs> Więc z więc no tymi badamy. dwiema frakcjami na pewno bym nie grał, a takiego praktycznego punktu widzenia to na pewno nigdy w życiu nie kupiłbym gwardii i tyranidów na swarm. <śmiech> ale są jakieś takie odmiany tyranidów czarnych. na przykład. <śmiech> no ale, ale, nadal, ale nadal pozostaje 200 modeli. <śmiech> nie, ale właśnie nie. Na, przykład... na Kill Team. <śmiech> nie, no wczoraj graliśmy. Yy wiem, że wrócę znowu do Battleportu, którego nie zobaczycie przez jeszcze najbliższe kilka tygodni, ale e, ale kusisz, ale kusisz. Michał grał na e, żeby nie skomał, 2000 punktów 2000 punktów i to miał trzy Flight Aranty e, Hero Dula e, Hero ba Bantuar, tak, 5 7 K K Zdzi Zdziu, zrahomu, zrahomu. 10 dużych modeli i 9 małych między... Mam nadzieję, że go pokarałeś. A, bo w Tyranici, w to, mają to do siebie, że chyba w każdym fasta tak, elite, można znaleźć jeden monstry, screecher. Tak. To właśnie zrobił. Z... To, to, to mi się nie podoba. A, a jak miała powiedzieć, jaką armię bym chciał zagrać jaka mi się tak marzy, nie, mam, nie zrobię tego, bo nie mam czasu, ale gdybym miał jakąś wybrać, to nie, bardzo, bardzo chciałem sobie zrobić taką chaosową armię Yy, raczej, raczej, raczej jak Blanchi To bym zrobił sobie takie Unikatowe modele właśnie nurgli Gdzieś bym wziął te fantasiakowe Zen Timesów, jakich, jakichś tych takich rycerzy nurglowych Poprzerabiałbym sobie Blank. ich I zrobiłbym sobie taki demon kinale nurglowy Że są ci Space Marinesi nurglowi Właśnie Tylko I nie używałbym bo... w ogóle modeli yy, tych Chaosowych Space tylko wszystko bym sobie starał się To bym bardzo chciał zrobić kiedyś Może się kiedyś uda, na razie nie ma to czasu Ok, Minso? ja gram chaosem, bo przede wszystkim podobał mi się Flaw i nie wiem, jakoś zawsze jest wprost, dlatego, że słuchasz metalu, dlatego, że grasz w kapeli musisz być tym złym tym na czarno z kolcami Dlatego szczerze powiedziawszy, jak zdecydowałem się, że jednak wchodzę w to hobby i poszedłem sobie do sklepu modelarskiego i stwierdziłem, że kupię sobie tego Battle Force czy tam Battle Box'a a no, to, to wygląda się jak ciężko batoryego biorę ciężko nie ciężko się zastanawiałem pomiędzy właśnie tym chaosowym Battle a, a Battle Forceem Blood Angeli bo mi się też mi się bardzo podobali jeżeli chodzi o, o pancerze i wydawało mi się wtedy jeszcze że no w sumie cały ten czarny pancerz z jakimiś czarnymi elementami to będzie łatwo malować ale w końcu wygrało po prostu kwestia tego że one były w podobnej cenie a jak policzyłem modele to stwierdziłem, że w tym chaosowym jest jednak więcej tych modeli, a że chaosowe też tam są jakieś czerwone, yy, czerwone Kornici, pancerze, tam yy, korniści czy, czy worldbearersi. Zresztą to były pierwsze modele, które wspólnie ze szwagrem widzieliście w ostatnim odcinku, malowaliśmy to byli tacy worldbearersi, world I -si. Jeszcze nie bardzo wiedzieliśmy co robić i, i dlaczego to robimy, ale jakoś tam wyszło. I... no nie wiem... Jakiś... szwarc mnie zawsze bardziej w fikcji ciągnęły. Tak? Batman miał zawsze tą fajną galerię szwarc charakterów. I na początku sobie później, jak już tak bardziej świadomie zacząłem malować, to zacząłem jakiś tam nurglowy warband, który się nazywał The Purge malować. Głównie dlatego, że... Miał dosyć prosty kolor z bo był czarno-zielony tam. Mm. Czarne korpusy z zielonymi y, naramiennikami i zielonymi nogawicami. Więc od tego zacząłem. I potem w ręce wpadła mi y, trylogia Nightlords. Y, Dębskiego Bowdena i po prostu super opisane tam, przygody tych wszystkich bohaterów. No i stwierdziłem, że będę robił Nightlordsów. Poza tym to się jeszcze zbiegło z, z tym, że Forgeworld zaczął wydawać y, modele te y, do 30. Upgrade paki nightlords'owe, tych night, Lo night Raptorów, y, którzy mi się bardzo, bardzo podobali, wydał Kurza y, y, Kapitana Savatara, który jest moim absolutnie ulubionym modelem w, w mojej małej kolekcji, y, który sobie nabyłem. Y, y, I zacząłem po prostu y, i się bardziej w fluff tych, tych nightlords'ów zagłębiać i, i zacząłem robić y, modele. Bardzo długo się bałem robić błyskawice, bo... <laughs> Jestem bardzo słaby z free handu i zazwyczaj kolegę, tutaj szwagra, po prostu męczyłem o to, żeby mi robił te błyskawice, bo bałem się, że dobra, spędziłem ileś tam godzin nad modelami, teraz go spierdzielę błyskawicami, tak? Które były grube jak, jak zapałki, jak na początku je zacząłem robić, teraz już mi troszeczkę lepiej wychodzą. Tak ciągle dużo do roboty jest przy tym, jeżeli chodzi o technikę, ale no, jest coraz lepiej. Natomiast czym jeszcze ewentualnie chciałbym zagrać? Mechanikum mi się podoba, nie podoba mi się to takie rozbicie, nie wiem co oni próbowali, czy z Skitari najpierw wypuścili na test, czy się będzie sprzedawać czy nie, więc może jak porządek z tym zrobią i będę miał więcej pieniędzy kiedyś... To może sobie zacznę armię mechaników jako taki Allied Detachment, jako Dark Mechanicus, jakoś się mm. tam skonwertuję, coś tam porobię. prawda? Trochę... Bo tak, yy, podobają mi się, tak? Jakoś na nich schaoszczę troszeczkę. Mm. Podobają mi się dosyć. Tyranidzi są spoko, chociaż wiem, że to armia, której nigdy nie kupię ze względu na po prostu ilość modeli, jakbym bym musiał pomalować. Ale tak to mi się podobają. Zawsze byłem fanem obcego. I stary dałeś z Tak. <laughs> Nie, w Zergawcie akurat najbardziej lubiłem terenami grać, ale w Zergowie też mają swój ten no, fajny, fajny biologiczny klimat. Natomiast tak, tutaj podzielam jakby opinię kolegi Witka, że nigdy nie zagrałbym Tau, bo po prostu estetyka to taka mechowo-japońska. Ja, ja, ja wiem, że ona może się podobać ludziom i wiem dlaczego się może podobać. I to, są dokładnie, I to są dokładnie te powody, <laughs> dla no, których mi się... Większość ludzi gra tał, bo dobrze strzelają, tak? Bo są mocni po prostu. No, A, tak jak kiedyś gra Nekronami, tak jak te gra Eldarami. No. Yy, I jak Dark Eldarzy mi się podobają, bo są właśnie mają jakiś taki ciekawszy flaw to z to Eldarzy też podobnie jak w TAU, to taka gładka estetyka do mnie nie przemawia po prostu, bo jakby wkręciłem się w czterdziestkę przede wszystkim przez tą taką gotycką estetykę te, te statki, które wyglądają jak katedry ci, ci żołnierze, którzy są tak naprawdę takimi średniowiecznymi rycerzami przeniesionymi w ten świat science fiction, to mnie pociąga jakby w czterdziestce najbardziej też dlatego Space Marini albo Chaos na początku byli do wyboru, głównie dla mnie to te takie gładkie powierzchnie zwiewne modele jakoś nigdy mi nie, nie, nie podchodziły no i teraz z mojej strony Gram ultramarinsami albo szerzej rozumianymi Marinesami. Dlaczego? No bo to jest produkt flagowy 40 Games Workshop'u tak? i myślę, że to jako pierwszy do mnie przemówiło i tak już zostało Więcej Dla... powodów nie masz <laughs> za, nie. za wszystkie bardzo żałuję <laughs> Jak... E e jak mam być totalnie szczery szwagier, to jak cię jakby wprowadzałem w tą czterdziestkę no się złożyło, złożył, że miałeś te modele, które mi dałeś. To tak, tak, ale szczerze powiedziawszy to z twoimi zainteresowaniami, historią i tak dalej, to myślałem, że pójdziesz w gwardię Imperialną. Hmm. Jest to w jakiś sposób kuszące i zawsze sobie rozważałem, że kiedyś tam, kiedyś, kiedyś jakiś elite Detachment sobie gwardijski robię do tych Marisów, bo to tak jak na, na, na zdjęciach w White Warfie czy gdzieś tam. Ultramarinsi całkiem przyjemnie wyglądają w połączeniu z kadianami tymi Oliczkowymi. Mm. Tak? No to, to, to plus, że bazyliszek by ci zrobił dobrze, swoją drogą, tak? No, jakieś tam przeciwlotnicze, jakieś tam coś tam i tak. Limon Rasy, tak? Mm -hmm. I... Bardzo fajne są te modele czołów. No i dobre rasy. jednostki z tego co wiem. Natomiast dlaczego jeszcze? Bo na WanteFanie na polecam stronkę WanteForchan.org, tam w dziale taktyka o Space Marinesach trafnie napisali, że są nie są zajebiści w niczym, ale są dobrzy we, wszyscy, we mm -hmm. wszystkim. No taki, to jest taka ma być dosyć e... wszechstronna tak. armia, która wybacza błędy, że jak na przykład jednostkę, która ma jakieś tam przeznaczenie, użyjesz troszkę niezgodnie z tym przeznaczeniem, to to nie jest coś, co, przynajmniej nie powinno być coś, co ci przegra grę. Mm -hmm. Bo nawet jak weźmiesz, nie wiem, dewastatorów załóżmy, którzy są typowo szarżują, i zaczniesz coś szarżować, to no. Oczy ich sejfy, ratuje, nie nie no, tak? będzie to szarża ulfenów Ale możesz coś tam zabić tak? no, no Nie jest to jakaś tam tragedia Także to też dla mnie jako człowieka Który nie zagłębia się w rulesy i gra bardzo rzadko To jest yy, całkiem dobre Że, że, że mm -hmm. właśnie nie muszę być super magistrem znać wszystkie paragrafy z, z, z swojego kodeksu Adeptus tak? magistrus no, no, no, dokładnie. <laughs> Tylko, Powiedzmy, pobieżnie znając reguły Mogę mm -hmm. sobie przyjemnie zagrać Nawet czasem coś wygrać I całkiem, całkiem, całkiem fajnie Także tak, no gram, gram Marinsami w sumie, no i teoretycznie chaosem jeszcze, tak, Thousand Senami, no ale to było z powodów typowo flafowych, bo po prostu mi się podobali we flafie. Yy, tragiczna historia, tak, Magnus chciał ostrzec Imperatora, no ale popsuł Imperatorowi projekt hobbystyczny. <śmiech> Szekspiriański. <śmiech> no to, to tak, wiesz, sy synek by wpadł do pokoju na skarżyć na drugiego synka, że tato, tato, on coś tam ale otwierając drzwi, przewrócił super drogą zbroję średniowieczną tatusia, która poszła w drobny mak i tatu się wkurwił, wykopał go. No i co? I synek poszedł na drogę zbrodni. Niechcący. No, no i tak. Rodzicielstwo one-on-one. Pani emperor of manga. No i tak, no, no. One on one. No i tak no, grałem, nie wiem, trzy razy chyba jak mi wyliczył, tak? Że grałem z przez... Dwa lata, jakich mam, mm -hmm. chyba. E, także nie za bogato. Co to ma zrobić? Jeżeli nie wcześniej ich nie sprzedał. Z czym bardzo poważnie się liczę. Natomiast e, armie, które chciałbym zagrać, e, które chciałbym mieć, no to tutaj wspomniana już gwardia. E, jakiś tam mały detachmentik, bo no, przyjemnie wyglądają te jednostki. Właśnie takie militarystyczne są, tak? Mm -hmm. Futurystyczne wojsko, trochę jak Starship Troopers, mm -hmm. trochę jak Zaliena. Oni no się z nowymi takimi kojarzył kojarzą. Właśnie. Jak najbardziej. Ten Sentinel e... jest taki, jak z drugiej części. Re Replay, Tukła Matkę, też miał takiego robocika. Tak. Też tak, ma taki kroczący. Kroczące. Tak, tak, tak, tak, tak, takie tak. skojarzenia. Gwardia, no, y... no... nie wiem, szczerze mówiąc. Wiele, wiele rzeczy mi się podoba. Na przykład ja przeglądam to tutaj ten model na przykład z mechanikum jest fajny. Albo ten model z Tyranidów też jest fajny ale żeby od razu to się prze przekładało na chęć zbierania jakiejś armii, to... Nie, czy to hipotetyczne teraz gadamy. Tak, tak, tak. Znaczy, no... <śmiech> yy, przyznam, że... O, no, już od jakiegoś czasu, znaczy, no, też nie dopuszczałem takiej możliwości, że o dobra, rzucam wszystko, zaczynam nową armię, yy, ale gdybym sprzedał ten chaos, to <śmiech> poważnie bym rozważył, czy nie zrobić jakiegoś detasmentu, który potem mógłby się rozrosnąć yy, Black Templarów. Z tego, co wspominaliśmy, tak. po pierwsze łatwe malowanie, bo czarne, po drugie gardzę zasadami sajkerów, na Dlatego magii. grasz Thousand Suns i masz Modela Rivana. <głos> tak? <głos> Dlatego grałem nimi bardzo mało razy i za każdym razem przegrałem. Po prostu nie chce mi się tego uczyć, tak? No, jest to jakiś prywatny wybór, okej. Okay. No, hmm. grasz mało, więc to... no, no, właśnie. Tak. No, trzeba było w World -y iść. <głos> no, no, trzeba było. No, ale Black Templarzy, powiedzmy, oni nie mają sajkerów, mają troszkę tam łatwiej przy Deny the Bitch, tak? No, to... <głos> No, no, był, byłby to jakiś tam wybór, tak? Także no może, może kiedyś, no, na razie maluję tego imperostrzempiona i podoba mi się strasznie, może by kiedyś coś z tego było, a z, z armii, której nigdy bym nie zagrał, to co Witek mówił, e, Tyranidzi, z racji ilości, poza tym estetycznie też tak średnio mi się podobają, zresztą jeżeli, jeżeli bym Tyranidów kiedyś jakimś przypadkiem malował, to pewnie bym ich konwertował tak, żeby Zergów przypominali, z nostalgii. Myślę, że też nie grałbym ani Tau, ani eldarami, bo to tak. No, Okej. Okay, no, fajnie, fajnie, że są takie frakcje w 40, e, fajnie, że robią jakąś tam różnorodność i można z tego różne fajne fabuły powyciągać, ale żebym miał na półce i się zachwycał nimi, to nie sądzę. Nie ta estetyka. No nie do końca. <laughs> Okej. Okay. Widzę, że wszyscy tutaj hitują, tał. <laughs> to Tau Ja teraz no, powiem ja, ja rozumiem ludzi, którzy lubią. Mogą lubić ze względów crunchowych, czyli że to jest dosyć mocna frakcja. Mogą lubić ze względów estetycznych, jeżeli ktoś lubi mangę anime, taką stylistykę, mm -hmm. jak najbardziej, to, to, to może podpasować. Jeżeli ktoś lubi też kosmiczny komunizm, <grym <grym też, też można, tak? Jasne. No, podobnie z Zardarami, jak ktoś no, lubi w Fantaziaku elfów i w Baldur's z Gate zawsze grał elfem, to jestem w stanie zrozumieć, dlaczego mu się modele podobają, tak? Eldarskie i Znaczy, się no, darkie Kontrast darkie. jest taki, że modele eldarskie 400 mi się nie podobają, ale modele elfów z fantaziaka, mi się podobają. Mudelfów mi tak, się tak, czy, czarcie, czarcie, czarcie, A Mówisz o high elfach, tak? Tak. Czy mówisz to, o znaczy, zależy. No teraz są już tam jakieś tam chuje moje dzikie węże, bo, bo wymyślali jakieś dziwne nazwy, ale y, high elfy tak. Y, Masz zresztą kilka. Haj, Morfy, haj, ludzie, wszyscy się wyglądają, <gry> tak. Masz no. hajel, tam, kilku tych z włóczniami, nie? Pomalowanych. Tak, z kilku, coś tam mamy, jakiś pomalowanych Maga jednego na koniu, którego od, win, od Winca ja w prezencie dostałem. No, sympatyczne te modele są i tak samo te wood Elfy, które są młodsze chyba, bo później wyszły. Też są całkiem ładne, ale tylko modele samych elfów jako elfów. Te drzewa na przykład mi się nie podobają. się Za dużo się dzieje na tym modelu, żeby on mi się mógł spodobać. Bardzo mi się podobają te... to się Gelgard nazywa, takie elfki na jeleniach takich białych. Super wyglądają. No i teraz ty! Teraz ty Karol, co u ciebie? Więc tak, no Dlaczego gram orkami? Dlatego, że... Znaczy orkami, no bo gram w sumie teraz już czterema armiami Zawsze tak? fascynowały Cię grzyby Lubię grzybki <grybki> <grybki> Nie, to mniej więcej co Chyba powiedział Winsu, Że no, zawsze grał tymi Złymi charakterami Chaos, nie wiem Jak zobaczyłem Jak zacząłem grać w 40, to zacząłem grać w podstawkę Do drugiej edycji, tam były te greciny i orki Te wszystkie, w jednej podstawie W jednej w jednej, w jednej co? Pozie, tak? I one mi się spodobały, nie wiem dlaczego, po prostu spodobała mi się taka dzika, rozwojocona horda. Poza tym, wydaje mi się, że kodeks z drugiej edycji był dużo zabawniejszy, dużo fajniejszy niż ten, co jest teraz, no bo po prostu miał dużo swego, w sobie fanfaktorów, po prostu. Jak się czytało, to, to większe rzeczy orki robiły dla zabawy, bo po prostu rozkwaszanie ludziom głów było po prostu zabawne, a nie było to walka jakaś no, sama w sobie, po prostu. No i, i, i dlatego... Dlatego orki i reszta armii to po prostu opominam. Może tylko wspomnę o tału. dlaczego gram Tau w sytuacji, kiedy wszyscy to lektują. Gram, Tau, dlatego... Czy no, w Tau. Zawsze chciałeś mieć budynek, który może się przesuwać po mapie. A ty go nigdy jeszcze nie wystawiłem, jeszcze nigdy ja nie zagrał. Zawsze go wystawiłeś, ale jako, jako pasjonalną fortyfikację. Nie jako część twojej rozgrywki, tylko po prostu możliwe. jak budynek. Przynajmniej jak my grałeś. Tak. W każdym razie gram po raz, że lubię, tak, lubię cyberpunka, lubię trochę mangę natomiast nie lubię faktycznie TAU pomalowane przez Games mi się nie podoba. Nie podoba mi się ten piaskowy kolor, który zawsze przez, od, od wieków mieli. Ten standardowy taki. Tak. Teraz zaczęli wprowadzać trochę na przykład te Strike Teamy, wszystkie są białe i to wygląda naprawdę fajnie. I to, to są te... moje farsa i Enclave chyba? nie? Tak? ale to już, to już niedawno. Ostatnio jakieś tam kilka lat to było. Mm -hmm. e, dlatego też moje, m, moje TAU są pomalowane na takie militarystyczne kolory. Szaro, czarne, kamuflaż. E, wszystkie pojazdy zresztą. I powód, dla którego w życiu chyba tam nie sprzedam do, po pierwsze dlatego, że fajnie wyglądają w Battle Reportach, a dwa, że to jest jedna z armii, która jest właściwie w 95% pomalowana. Jak ostatnio się zastanowiłem, to pomijając dronki, które są mało istotne, mam tylko trzy modele, które mam do pomalowane, <śmiech> więc to jest naprawdę sukces. Resztę posprzedawałem albo, albo po prostu... Cztery, przepraszam, bo jeszcze mam yy, jednego farsiera czy jakiegoś tam Farsighta na dysku po prostu, którego, którego muszę pomalować. Ale tak to wszystko, wszystko jest pomalowane, bo no, łatwo się maluje te pojazdy i jakoś miałem ostatni Jest ich mniej niż Roków. Tak, i miałem miał, miał jakąś fazę po prostu przy ostatni tam półtora roku, żeby malować tał i, i mam ma ich pomalowanych. Ale o którą w życiu bym chyba nie zagrał, to... Yy, niech się zastanowię. No na pewno Eldarzy i Dark Eldarzy. Po prostu nie podoba mi się yy, modele średnio, a Flaff jeszcze bardziej. Po prostu jakoś nie podchodzi do mnie. Yy, ale chyba nie chciałbym nigdy zagrać yy, takimi typowymi Space Marines, na przykład właśnie Ultramarinsami, bo po prostu są dla mnie... Yy, bez smaku po prostu. Zawsze muszę, musiałbym nadać im jakiś taki, jak się mówi, no, smaczek, jak na przykład G Grem kiedyś Ravengardem, czyli bardzo e, w, w walce, w również, e, dobra masz trest, masz nie, Tak, do Bo teraz mają, wychodzą zasady do nich, tak, że mm. są jakieś zasady, że możesz coś z nimi faktycznie zrobić i za, zreprezentować po prostu ten ich charakter, a Ultramanysi są, no, to jest ich plusem, tak jak dla Michała ludzi, którzy grają rzadko, bo zaczynają, że ciężko jest popełnić błąd, ja sam nie jestem jakimś doświadczonym graczem, ale jednak wolę coś, co ma więcej charakteru chyba po prostu. Tak mi się wydaje. Bardziej zdefiniowane. Tak, tak. Także oni są do tego. tak, Oni to robią po prostu. A nie, że są po prostu wzorem dla wszystkich i wszyscy się od nich uczą. Coś w tym stylu, no. Także, także tak. Sądzę, że po tych trzech odcinkach trochę już udało Wam się nas trochę poznać pod kątem hobbystycznym. Wiecie, co lubimy, co, czym gramy i to ułatwi trochę zrozumienie dlaczego niektóre nasze wypowiedzi są takie jakie są i mam nadzieję, że chyba, że podrzucicie się na jakiś temat, no nie będziemy musieli już rozgadywać się na swój temat na swoje tematy na swoje, nie będziemy musieli mówić o sobie w najbliższych odcinkach, więc będziemy mogli skupić się na tematach. Więc... Chcielibyśmy też w komentarzach usłyszeć dlaczego wy wybraliście Właśnie. taką armię, jaką wybraliście i może które armie, no, jakoś do was nie przemawiają, nie chodzi nie o może, to, Nie, może skupmy się na pozytywach, no pozytywach, tak. Tak, pozytywizm skupmy się no. dlaczego się tą armią Którą gracie, albo którą byście chcieli, tak. Którą byście chcieli grać. Tak? tak, Może się zastanawiacie, czy wejść w to hobby, czy nie wejść, tak. którą byście, która was kręci armia, mhm. czy ją wybrać, czy nie. Okay. No i teraz chcielibyśmy przejść do podsumowania roku 2016, jeżeli tak chodzi o, o to, co się w hobby wydarzyło. To ja już będę posiłkował White Dwarfem, bo White Dwarf też podsumował tego. <laughs> Ale bardzo ja fajnie. Sobie, ale co chcielibyśmy chcielibyśmy powiedzieć na przykład nam personalnie jakby który bóg yy, który produkt nam sprawił najwięcej frajdy jeżeli chodzi o hobby może teraz zacznijmy od Witka. Co ci się w tym roku najbardziej podobało z tego co GW wydało? Cytując klasyka 2016 podobało mi się bardzo. Dużo pieniędzy miałem. Dużo robiłem wódki, bo bardzo ją lubię. I dużo spałem. Tego samego sobie życzę. Tego samego co życzę Nie no, słuchajcie. Bardzo mi się podobało wypuszczenie oruków, oruków. Bo w tym roku wyszły właśnie. Jak zobaczyłem te modele, tak jak. Wyszedł Age of Sigma, to tak sobie myślałem, ale chujowo, <taki, <taki, taki fajny był ten fantasiak, nie grałem w niego, bo to dużo modeli i tak dalej, nie, zasady ciężkie, hermetyczne środowisko dziwnych ludzi, jakieś swoje własne zasady, Hammer ach, ale, ale, ale w sumie to mi się podobał, ten Flawi się grał w tego fantasy roleplay kiedyś, to był, to wiadomo. Jak już wiesz, gdzie jest Reykland, nie? To już jest dobrze. Już, już, już. Dlatego cieszę się z Total War'a z bo, bo, bo to jakby sobie tam żyje dalej w formie elektronicznej. I tak cały czas myślałem, ale tak chujowo z tym agentem Sigmar, ale to badziewie jest. Ci Sigmaryci, jakie gówno. Jezus Maria. Ty war mm. no niby za darmo, ale gówno. Jednak, tak, takie nie będę w to grał. I w tym momencie oni wypuszczają warugów. I tak otwieram tą stronę mówię, o wy skurwysyny. <śmiech> <śmiech> Macie mnie. Macie mnie, nie? <śmiech> Macie, nie, nie. I zacząłem tego, zobaczyłem o ruch mega, mega Bossa, mówię, dobra, ten model muszę mieć, zobaczyłem następny release, zacząłem tego z tymi dwoma kijami, mówię, dobra, tego co odpuszczę. Mówię, zacząłem tego na tym wielkim jaszczurze. Mówię, o tego też muszę mieć, ale nie, nie dzisiaj jeszcze. Ja w dalekiej przyszłości, no i zobaczyłem tego weird noba i mówię, no dobra, to już wiem, które dwa modele kupuję, nie? I mam je i maluję w tej chwili już. Jeden skończony, drugi będzie malowany. Gdzieś jeszcze na Facebooku udało mi się w bardzo przyzwoitej cenie znaleźć tych takich oryków na dzikach. Nie, wiem, nie. nie, nie mówię, że na Facebooku, na polskim targowisku reklamy do dobrą sprawę. na polskim targowisku, no, to, znaczy na Facebooku. To, że jestem tam adminem wcale nie ma nic wspólnego z tym, że tam kupiłeś. No, no, to jak ktoś was zablokował, to wiecie gdzie zrobić łapkę w dół. handlować no, no. subskrypcję wrzucić w komentarzach <głos> furię swoją wyraź złości. W ogóle bardzo dziękujemy, że jeszcze nikt w komentarzach nie kazał nam się zabić. <głos> <głos> na ale jesteście bardzo bardzo bardzo bardzo bardzo dobrą dobrymi słuchaczami. Jeszcze nikt nam nie naubliżał w komentarzach. Albo Karol tak szybko usuwa, albo nie zabrawa. <głos> no więc oruki mi się podobały bardzo. To chyba najlepsza rzecz, która, która, która, mi się, która w tym roku mi się podobała. No na drugim miejscu myślę, że Cały release Death Watch i teraz jeszcze to, tych imperialnych agentów, będzie można sobie zrobić całkiem fajny taki oddział Inkwizytora, który, prawda, z, z obstawą. Wiesz właśnie w, końcu w końcu to wygląda imperium jako jedna, taka tak. duża zjednoczona siła, tak. tak? I fajnie, jest. że może być ale... właśnie ten, bo to, to ja nie pamiętam oczywiście nazw, bo ja ten kontekst czytałem z kilka razy, ale nie pamiętam, bo jest ordoxinos, ordo, ordo tak. hereticus, i Mareusz, coś tam jest. Nie... Tak, dokładnie. I fajnie, że można sobie to wreszcie jakoś. Jakoś złożyć, to mi się podobało w tym roku. No poza tym, yy, poza tym sporo grałem w tym roku. naprawdę, tak jak na mnie, to pogra, pograłem trochę. I ligę zagrałem na, na małe punkty, na te 500 punktów. Hmm, tak, to już razem grałem. Tak, razem więc i, i ligę zagrałem, i trochę meczy z Karolem pograłem, i z Wami zagrało się ze szwagrem się udało zagrać. Więc, więc naprawdę dużo pograłem, modeli też trochę zrobiłem, Nie dużo, co prawda, ale trochę tam ich pokończyłem w zeszłym roku. Z Musiałby, sześć? Musiałbym policzyć. <grym <grym ale trochę, trochę ich zrobiłem, więc, więc zupełnie w porządku był zeszłym roku. Ok, Dwie rzeczy. <grym> Dwie rzeczy, które mnie zainteresowały na tyle, że jedną kupiłem od razu, a drugą kupię, myślę, w przewidywalnej przyszłości. Pierwsze to Kiltim. Mhm. że wyszły zaupdatowane zasady do siódmej edycji bardzo mi się podobało, fajnie się grało i yy, liczę na więcej gier yy, a druga rzecz to yy, Burning of Prospero 30. Yy, 30, tak. Yy, to był bardzo, bardzo ciekawy motyw w książkach, tak bo mieliśmy to yy, w serii Herezja Horusa opisane z dwóch perspektyw tak naprawdę bo była książka o Prospero płonie yy, ze strony yy, Space Wolfów? space Wolfów i y, Tysiąc Synów ze strony Tysiąca Synów <gryzanie> Spoilers! <gryzanie> spoiler alert! <gryzanie> Uwaga, spoiler Prospero płonie <gryzanie> Nie, no Tak, no było, było, Były to ciekawe książki i też Tak jak już wcześniej mówiłem Dlaczego Armia Tazen-Sanu, bo to jest taki moment, który ich określa Tak naprawdę Kiedy tam się biją ze Space Wolfami No i sam Bitriolet Kalat był już świetnym zestawem, tak? bo dostaliśmy herezję w plastiku, o w ogóle super orgasm i tak dalej. A jako, że dostaliśmy teraz drugi boks taki z nowymi markami armora, no tylko się cieszyć, tak? To w sumie to, to były dwa moje takie highlighty tego roku. Jeśli chodzi o granie, to grałem mało razy. Malowałem w sumie dużo. Cały czas, cały cały, cały, cały czas znaczy nie, no tą kompanię, to ja już zacząłem tam z dwa lata temu, także to nie jest Ale winie, wykańczała tak, się no, też wykańcza, No dalej ją wykańczam, bo jeszcze dużo brakuje do pomalowania, tak? Ale tak, no dużo, dużo ultrasów. Ustawić ją możesz. Mogę mogę. Dużo ultrasów poszło w tym roku. E, FURA jakichś tam pojedynczych modeli od czego innego, wrzesień 39 podgoniłem mocno, w, zacząłem 30 w postaci łajskarów. Dużo, dużo plusów pod względem hobbystycznym. Karol? Dla mnie, jeśli chodzi o, o Games Workshop, to tak jak u Michała Kill Team jest dla mnie po prostu highlightem całego roku. Rewelacyjna sprawa. Fajnie, że odświeżyli te zasady i wrzucili je w jakąś skondensowaną formę. No i fajnie, że też zrobili ten boks ze Space Marinami, z Raven Garden i jeśli dobrze pamiętam, i z Tau gdzie były po no dwa, no dwa wypraski, można było sobie stworzyć ale tak trochę zaskoczę Was, bardzo mi się spodobało Jeans TRL Cards bardzo mi się spodobała ta edycja i, i, i wydanie tego, że coś co jest z edycyjnych, z edycyjnych podręczników było jako tam wspomniane, były kiedyś tam jeansów. tak, że były jakieś tam modele <laughs> kiedyś był jakiś fluff i ludzie są musieli konwertować teraz po prostu... I tak, mm. na przykład stare modele rewelacyjne, yy, wydali znowu modele, które po prostu no, są świetne, po prostu są świetne moim zdaniem. I pojazd, który mają i zestawy, które są do konwertowania innych pojazdów i tych główki, które można możemy sobie zwykłych, tam chyba, jeśli dobrze pamiętam, gwardzistów sobie poprzerabiać, tak. mm -hmm. e, takie zestawy. To wszystko powoduje, że no, to jest naprawdę rewelacyjna sprawa. Po prostu ktoś, kto przez tyle lat czekał od Games Workshop, zrobi coś z tym, po prostu oni wzięli to i, i naprawdę w, nie schrzanili tego, tak a wiadomo, często z takimi rzeczami gdzie ktoś czeka lata na to yy, no, łatwo jest coś schrzanić oni tego nie zrobili i wydali świetne modele świetne zasady z tego co widzę yy, no i, i po prostu no, dla mnie Genes jest tutaj highlight. jeśli chodzi o, o, o samo GW, jeśli chodzi o ogólnie to rok, to bardzo się cieszę, że i, i dużo bardziej Reportów udało mi się nagrać z wami grając i, i z innymi ludźmi ale też, że trochę się rozrósł kanał, rozrósł się polski kanał, bo to też było jakimś moim celem, żeby nie musieć se segregować tych filmów na tym angielskim kanale, bo to było trochę męczące, I czasami teraz no, pozwala mi to na wrzucenie tylko filmów po polsku, jak mi się nie chce tłumaczyć czegoś. Na przykład dwa reporty będą teraz tylko po polsku i nie będą po angielsku. Więc kanał mi się trochę rozwija, i jeden i drugi zresztą, także... Jak ktoś trafił tylko na ten podcast, to zapraszam w ogóle na cały kanał, przejrzeć sobie, bo tam, moim zdaniem, niektóre ciekawe rzeczy są. Zapraszam za Was, Karol Kanalesz. Kanalesz. Także z mojej strony to wszystko. No, dużo udało mi się też pomalować, szczególnie w końcówce roku. No i mam nadzieję, że ten pominie. A nie Blood już z tego roku? Nie, z zeszłego, z, z listopada, tak. No, jest to jakiś tam highlight, ale no nie jest 40, więc nie będę tutaj tam, wiesz, się tak jakoś rozwodził niesamowicie. Jak zacznę, już pomaluję ludzi jeszcze, którzy mi zostali, to wtedy może coś powrzucam. A... No, zrobimy odcinek, gdzie highlight'em miedzi Blood Bowl. Może nie, będę, bo po prostu się, będę uda coś zagrać i Wam opowiedzieć, jak się gra. Dokładnie, dokładnie. Może tak, po prostu spotkamy się kiedyś i, i nauczymy się zasad, bo ja też oczywiście będę musiał sobie odświeżyć i wtedy e, zobaczycie jakieś tam rozgrywki, a na podcaście damy Wam po prostu e, nasze odczucia. Nasze odczucia, nie, dokładnie. Także z mojej strony to, to tyle. No, osobiście w tym roku e, mi najbardziej podobała się herezja w plastiku, czyli te dwa boksy calf i Prospero. A jest też z 2016? A Nie 15 chyba. 15, Może tak. Dobra, no tak czy tak, kontynuacja herezji, herezji w plastiku, bo kupując te dwa boksy, to będzie ile? Z 800 zł? Może coś koło tego. No, jakoś I tak jeżeli gramy lojalistami, no to mamy całkiem pokaźną armię, tak, którą sobie możemy pomalować po prostu w kolor wybranego przez nas legionu i ewentualnie tam zapgradeować ją lekko forgem, tak? ewentualnie jak gramy tymi, no Traitor's legends, sprzedajemy siostrzyczki sprzedajemy Castodys gdzieś tam na Allegro dokupujemy sobie za to Castodys można na Blitu przyrobić można w sobie no, ale tak czy tak można coś z tym zrobić. a Asysterki na demonetki. ale Helezja. <gryzja> a dalsza rzecz to oczywiście przez to, że no, gram chaosem bardzo, bardzo podoba mi się ta ostatnia książeczka Traitor's Legends, gdzie wróciły zasady chaosowe, jeżeli chodzi o legiony, tak, więc y, nabrało to więcej smaku, to co Karol mówił, że lubi mieć jakąś jasno zdefiniowaną armię tak ta robi to, ta robi to, no to właśnie Traitor's Legions daje nam opcję albo gramy tymi takimi Vanilla Space, Mar Kajos Space Marines albo możemy sobie wybrać właśnie jeden z tych głównych Legionów i, i dlatego właśnie zacząłem grać troszeczkę, zbierać, malować zacząłem grać w trzydziestkę, bo tam to było i teraz na szczęście mi GW dało prezent w postaci, że dajemy troszeczkę taką wersję Light bo to mimo wszystko jest taka wersja Light z, z Zasad Legionowych, ale już do 40, także mogę tutaj nie kombinując już z jakimiś tam rosterami zmienionymi e zagrać z chłopakami, używając Zasad Legionowych i w ogóle jakby zmiana podejścia do klientów w w formie Warhammer TV i jakby zmiany y, w Games Workshop, jaka nastąpiła mm. też mi się bardzo podobało w tym w ogóle roku Powrót na Facebooka, tak? Tak, te tutoriale Duncana, które, no, może tam jakieś super wysmakowane to malowanie nie jest tam, ale właśnie o to chodzi, żebyś się nauczył malować na jakimś tam powiedzmy średnio wyższym poziomie a nie, żebyś od razu poszedł po... po Trącę ci się tylko, się odnośnie Duncana, co mnie ostatnio rozwaliło. Nie wiem, czy to było już dla jaj robione, mm -hmm. ale było jedno, który mnie po prostu rozłożył na elementy pierwsze. To było jak malować ciemny armor. I Duncan po prostu pomalował... Co, co, coś dla Witka. <laughs> Ale Duncan pomalował Led belczerem Wojownika chaosu, chaosu, a później trzy razy położył na nie włosz czarny i to był koniec no, tu tak, ale dla ludzi, którzy, tak jak mówisz, słuchaj, stary, jeżeli to jest dziesięcioletnie mówią... dziecko mu wysyła A, tak, maila, tak, bo jemu się podoba, jemu na przykład pomalował jedną warstwą tego czarnego łosza i mu myślał, że mu wyjdzie taki super, mega ciemny metalowy i on jest zdziwiony, dlaczego to nie wychodzi, no bo, to, czemu nie, dokładnie że tak. mówię, no, wiesz, patrzę ze swojej perspektywy, tak, A, że ale nie... oczywiście nie? to jest, to jest kwestia, kwestia tego, że jak już jesteś w tym hobby, to niektóre rzeczy są dla ciebie oczywistością, tak koniec. jak zaczynasz, to mogą niekoniecznie być, tak Przykład... A wiecie, że pociągnięcia pędzelka danka zawsze wskazują na magnetyczną północ? <śmiech> no, także Warhammer TV, bardzo fajnie, ta cała Warhammer Community, że podchodzą do tego z takim optymizmem, z takim lekkim jajem, że potrafią no, się tak. trochę z siebie śmiać też. Mają trochę dystansu do siebie, że, że trochę znika nam to GW jako taki monolit wielki, firmowy. A zaczyna się robić GW jako też taka banda, banda z, z hobbystów, którzy no, no, no, są zakręceni no, no, pozytywnie. Po tak? I bardzo fajną jeszcze rzeczą, kontynuując też, to jest Warhammer TV Live, który, który zrobili, że oni z Warhammer World nadają, robią streamy, gdzie przeglądają kodeksy i często wrzucają Zdjęcia zanim gdziekolwiek indziej je zobaczysz. Czyli oni sami tworzą ten hype, który mhm. robili ludzie, którzy łapali te wszystkie plotki. Nie czy oczywiście uwagę, już nawet na bloga nie są żadnych plotek, bo, bo, bo Games Workshop sami wypuszcza, więc nie ma sensu. Już z nimi, się nie, z nimi nikt nie będzie pierwszy po prostu. Nikt ich nie wyścignie. No. Więc nie ma sensu. No, także to są nasze podsumowania. Chcielibyśmy też w komentarzach usłyszeć, co Wam się najbardziej podobało, czy może do Waszej armii coś fajnego wyszło, czy wyszła może jakaś, nie wiem, nowa jednostka, czy armia, która Was zachęciła do zbierania jakichś, nie wiem, nowych, nowych wojsk, czy coś takiego, więc zostawcie komentarze pod filmikiem. Dokładnie. Kolejnym tematem, który chcieliśmy z Wami mówić jest ciekawostka, nowość, a mianowicie w Anglii Games Workshop zaczęło wypuszczać zestawy do... nie pamiętam w tym momencie jak się to nazywa, ale oni to nazwali jakoś swoim Bitwa o coś Wedros. Wedros, ok zestawy Space Marine of orków czy właściwie tak naprawdę zestawy z Piętej. piątej edycji jak tam ta podstawka się nazywała? Assault on, Black Assault on Black tak. i te zestawy są dostępne w osobnych pudełkach Czyli na przykład nie jest to jedna, jedna wielka podstawka do 40 Tylko to, tam, tam nie ma zasad, z tego co wiem Tylko są po prostu figurki do sklejenia, z farbkami, z pędzelkiem Dostępne po prostu do, do kupienia Na przykład możemy kupić sobie Terminatorów Możemy kupić sobie Orki Możemy kupić devkopty warbosa Czyli wszystko to, co właściwie mieliśmy w tym pudełku Podstawowym Tak, o Black Blackridge Tam mamy rozbite na trzy pudełka motory chyba jeszcze są dla Space Marinów i warbajki dla orków takie te z czasów Gorka Morki i to wszystko można kupić nie w sklepach Games Workshopu tylko właśnie w sklepach takich jak Game tamtejszy sklep z grami komputerowymi czyli powiedzmy wyobraźcie sobie że w Polsce możemy to kupić w Saturnie czy w Empiku po prostu chcieliśmy po prostu porozmawiać o tym jak to ma się do, że tak powiem, całej tej elitarności, całego tego hobby, jako takiego, że dostępna jest tylko w tych naszych friendly Games Workshop stores. Games Stores, przepraszam, nie Games Workshops. Games Workshop. Jak to się ma i co, jak to może mieć wpływ w ogóle na hobby? Co myślicie? no ja uważam, że to jest całkiem spoko pomysł jeżeli ktoś się modelarką zaczyna interesować, na przykład, nie wiem, mamy 10 lat zaczynamy jakieś helikoptery składać, i mm. takie rzeczy i nagle widzimy jakiś taki science fiction model, który nam się podoba na przykład jakiegoś dreadnoughta, czy coś takiego to możemy zacząć się powoli wkręcać w hobby a chyba o to chodzi, żeby, żeby po prostu łapać młodych młodych potencjalnych hobbystów, którzy w końcu wyrosną na Starych hobbystów z dużą no gotówki, gotówki. Mi się wydaje, że jeszcze. I, I to jest na tyle fajne, też jeżeli chodzi o stronę hobbystyczną, hmm. że jakby nie jesteśmy ograniczeni, tak jak w stosunku do tam helikopterów i, hmm. i jakichś takich militarystycznych rzeczy, do malowania wszystkiego w zielono tam, powiedzmy, ciemno czy kamo. Tylko możemy sobie walnąć ten model na czerwoną, możemy go walnąć na zielono, jeżeli będziemy chcieli. tak, No bo jednak, 40 ma to do siebie, że, Tych że, jest że to są tacy rycerze średniowieczni, którzy też mieli te barwne, barwne hmm. tam tuniki i tak dalej, przeniesieni w kosmos. Tak? Mi się wydaje też, że to jest dobry ruch dla wprowadzania tego do sklepów komputerowych w sytuacji, kiedy mamy gry komputerowe. Na przykład, mamy całą serię Donofork, mamy Space Marina. Mamy teraz jeszcze te wszystkie Battlefield Gothic, mamy wszystkie, no, sporo tych gier jest jednak, jakby nie było mm -hmm. i dla niektórych może być to przedłużenie. Są, w, dobrze wiemy, że jest masa osób, które grały w domo of i przyniosły się do, do figurek i jest to taki starter, po prostu nie muszą się angażować masę pieniędzy od razu w cały zestaw i zasady, po prostu kupią sobie parę modeli, które kiedyś może ewentualnie wykorzystają do gry, po prostu, nie do gry już na stole w sensie. Poza tym, to co wspominaliśmy przed, jeszcze zanim zaczęliśmy nagrywać podcastem, większość tych, mo tych modeli, które możemy kupić, i yy, przychodzi jeszcze z jakimiś tam mini terenami w postaci jakichś tam tak, beczek, tak. skrzynek, które mogą nam przeszkadzać. No. Tak, przeszkadzać, które nawet jak gramy jakiś taki mały kill team, to już no, nie musi to tak biednie wyglądać, że gramy między puszkami, po, kubkami po... i książkami. I tak, tylko że coś co fajnie. Tak, i coś co wygląda jak masz tak, jak 10 lat. <laughs> Sorry, jestem Tomaszowa I wiesz, zaczyna to po prostu wyglądać jak taki stół, który widzimy na przykład w White Dwarfie Czy tam w internecie gdzieś, jak ci gracze starsi, którzy już mają 1500 tych modeli I całe miasto, tak, gdzieś z GW kupione Tak, no to zawsze, jest, zawsze to jakiś tam incentyw jest większy Że o, zaczyna to wyglądać powoli, powolutku, tak? tak jak widzę to w necie czy tam w magazynie Jasne. No i tutaj bardzo ładnie możemy przejść, ponieważ te figurki są dostępne właśnie w gamie, czyli w sklepie z grami komputerowymi. Wspomnieliśmy o tym połączeniu, że ludzie, którzy grają w gry komputerowe, chcielibyśmy też liznąć trochę temat gier komputerowych, w które grywamy związanymi z 40 lub po prostu z hobby Games Workshopu. No i nie wiem, zacznę może od tego, że ostatnio zacząłem grać w Forus Heresy i Talismana z którego robiłem też streamy na kanale przed jakimś ostatnim czasie i gra, którą dostępna była w Nidu w ogóle na promocji za 50 zł e, inaczej bym się chyba na nią nie skusił, bo nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem talizmana samego w sobie e, ale tematyka Horusa herezji. Her jak nazwisko go potrafi Horus i jest dosyć interesująca więc stwierdziłem, że spróbuję i okazuje się, że to jest całkiem fajna gra w cztery osoby na pewno byłoby jeszcze ciekawiej więc można by kiedyś spróbować, ale wy swoich kopii nie macie, więc musimy, musielibyśmy zagrać na jednym komputerze. Hot seats. Jak yeah, so, yeah. Heroes of Might and Magic. <grym <grym w <celu> polskiej wersji było przetłumaczone jako gorące pośladki. Tak, <grym> tak pamiętam. No. <grym> no. W każdym razie, ja, tak jak mówię, ja zagrywałem się ostatnio właśnie w Horus Heresy Talisman. W Domu Fora dwójkę muszę sobie odświeżyć, może zanim trójka wyjdzie. I sądzę, że to właśnie to pudełka z figurkami są dobrym takim połączeniem dla ludzi, którzy jak wyjdzie już do domu w trójka, to wtedy mogą sobie szybko wkupić się w hobby plastikowe i, i, i zacząć grać. A wy w co grywacie? Witku, ty grywasz dużo w jedną grę. Tak, ja gr gram bardzo dużo w Total War, ale wcześniej mhm. grałem bardzo dużo w Dawn of War Retribution. Mhm. Bardzo dużo grałem. E, chyba to jest moja gra, z, z, z Uniwersum 40. Mhm. Jest... E, znaczy, mogę kampania jest kapitalna. Jak ktoś grał to... Fantasiaką, -y, nie? Co? Nie, nie, nie, nie, ale to jest Najpierw przeszedłem oczywiście z Space Marinesami, czyli koszernie, ratując świat przed zagładą, a potem postanowiłem sobie zagram orkami, gdzie głównym bohaterem jest kapitan Badruk <laughs> Nie, nie, Blue, Blood Flag, przepraszam, to jest kapitan Blood Flag, który to w wyniku nieszczęśliwego zbiegu okoliczności też ratuje cały sektor, ale robi to w sumie. Zupełnie niechcący, jakby, jakby przy okazji, jakby mimochodem, mimo tak. Poszukując dobrej bitki, po prostu przypadkiem, przypadkiem akurat pomaga Inkwizytorce właśnie tej Adrasti, o której mówiliśmy wcześniej. podobno do tej Katariny. Tak, tak, dokładnie. To, to też ma taki kapelutek śmieszny właśnie, gdzie cała kampania rozbija się o ten kapelusz właśnie. Cała No jest, jest naprawdę świetnie zrobiona. Chyba najlepsza gra do Nowor, jaka wyszła, najbardziej mi się podoba. Multi trochę pograłem w single, a miałem kupę radości, zwłaszcza, że ta sama kampania jest tam można grać Chaosem, Eldarami, orkami yy, yy, Kadium, no. czyli ale gwa, gwa, oczywiście Bloodravenami. I, I to są na dobrą sprawę te same misje, tylko że ta Znale. otoczka, ta otoczka jakby z każdej strony, nie? Mhm. czyli jest jakiś tam rytuał Eldarów, którzy próbują powstrzymać prawda, nadchodzący Warpstorm. No i, i po stronie Marinesów to jest taki, tak, taka sprawa, że oni prawda, próbują zabić Eldarów, no bo kill the alien. Nie ma tutaj większej logiki, a z kolei Orkowie jakby zupełnie przypadkiem natrafiają na tą, na tą imprezę no i stwierdzają, że skoro już tu są i skoro to oni odprawiają jakieś tytuł, no, no to nie ma lepszej okazji na dobrą bitkę, więc, <śmiech> więc Bloodflag zbiera swoją ekipę i, i idą się bić, no, no i to chyba najlepsza gra. A teraz gra w War i też mam kupę radości z tej gry jest naprawdę świetnie zrobiona. Znaczy, że ustalmy, że Total War Warhammer, bo Total War to jest seria, w której było wiele. A, no tak tak, oczywiście. O Warha Warhammera chodzi. E, tam jest ten flaw e, fantazy zachowany z ósmej edycji. Taki właśnie klasyczny. Ta, taki klasyczny przed End Times, Taki właśnie jest sobie jeszcze imperium. ten Tak, jeszcze jest ten, jeszcze jest ten Imperator Karl Franz. Na tym gryfie no. później może być, prawda, Grimgore, Ironhide, wszystkie te postacie... Wszystkie te postacie właśnie sprzed, sprzed End Times. To, no to tyle w sumie. Co mm -hmm. Więcej nie gram w takie gry z uniwersum tego... Proszę Gry ze świata Warhammera 40 tysięcy były różne. Były od dawna już, no bo samo Uniwersum też nie jest młode, tak? Najstarszą, w którą grałem, to było jeszcze na studiach, jak Vince mi pokazał Warhammer 40 tysięcy Epic Liberation. Fa final, final, final Liberation, liberation tak. E, no całkiem przyjemne, ciekawe, w, w tym momencie bardzo nostalgiczne, bo tam są jeszcze stare modele Rajnosów, tak. E, no i tam mechanika w, opiera się przynajmniej w jakimś stopniu chyba na Epiku. E, kieruje się oddziałami, tak, nie pojedynczymi, Marinesami na przykład. Mhm. Thunderhawki są tam, dalej są Tytany i tak dalej, i tak dalej. No co jakieś nie? transportery, które transportują cały regiment czołgów, takie olbrzymie lewiatany. Tak? No na przykład. Także całkiem przyjemnie w to się grało, no, ale wtedy jeszcze powiedzmy w ogóle nie ogarniałem, co to jest Warhammer 40 tysięcy, tylko... Co grałeś jako w granie? No fajna strategia turowa, to sobie pogram, nie? Tak. Jest jedna armia kontra armia złych orków i się szczela. Tak? No dokładnie. Natomiast yy, tak, yy, z gier, które naprawdę dużo godzin spędziłem i bardzo mi się podobały, to na pewno... Dawn of War 1 i dodatek do niego Winter Assault, gdzie się grało Gwardią. Potem były też kolejne dodatki, tam był Soul Storm, był jeszcze jeden, którego nazwy w tym momencie nie pamiętam, które po prostu dokładały... Dark Crusade. Kolejne, Dark Crusade, tak. Dokładały ko kolejne frakcje, no też coś tam się w to grało, ale potem już była otwarta kampania, a nie liniowa, fabularna. No, no, no różnie tak. Ale no, ogólnie, oceniając Dawn of War pierwszy, I to nie tylko moja ocena, ale ogólnie obiektywna ocena graczy na świecie, że to był po prostu porządny RTS, tak? Tak jest, no był, po prostu był, a to, że był w świecie Warhammera, no to już zupełnie jedna sprawa. No, tak się złożyło. Poza tym no, no... Dawn of War I to tej pory żyje, to, nie wiem czy wiecie, że cały czas na przykład mody wypuszczają właśnie mody, które powodują, że można tam grać właśnie wielkimi tytanami itd. i tak dalej niesamowicie to wygląda pewnie szczerze I modele są poprawione, tekstury są poprawione i ludzie naprawdę odp odpicowują tą grę i zupełnie ona żyje swoim życiem już teraz nie a czemu miał tej bardzo tej dużo biznesu? mechaniki zapożyczonej tak naprawdę z Warcrafta, no. nie dziwię się, bo Warcraft jest takim no, legendarnym RTS-em, tak że po prostu się samograja, tak każdy kto usiądzie to może szybko Warcrafta ogarnąć, tak no i to, że się wzorowali na powiedzmy najlepszych nie dziwię im się, tak nie no. oni jedni no dobrze, dalej co mieliśmy? Dalej mieliśmy domu for też, Tak jak Witek wspominał, potem był dodatek Retribution i jeszcze był Chaos, coś tam dodatek. Rising. Chaos Rising, tak. E, też całkiem przyjemny. E, oczywiście też dużo godzin spędzonych. E, tam Zawsze mi się podobał ten motyw domu forze dwójce, że mamy swoją jakby drużynę postaci, tak że te postaci zbierają umiejętności, i, i, i levelują. Można im zmieniać zbroje broń w prawej ręce, broń w lewej ręce, tam dodatkowy wargier typu jump paki, no to było całkiem całkiem przyjemne. No bo to, to już dawno, dawno temu Vince taką rozmowę mieliśmy na, na temat gier komputerowych, że kiedy dochodzi element takiego właśnie rozwoju, kiedy mamy Jak jakąś gier. postać, tak? Mhm. Yy, że, że po każdej tam wykonanej misji nie mamy tylko, że na komplis, ale jeszcze coś zyskujemy, przez co będziemy lepsi w następnych misjach, to taka gra jest. Ileś razy bardziej wciągająca. Jasne, no, bo, bo masz tam y, jakieś połączenie tego wszystkiego. jest Nie, nie jest to nagrodę i na napis. Tak, i do B, o super, udało ci się. I w B do C, y, super, udało ci się. I tego właśnie mi zabrakło wiesz, w czym? Mhm. w tym y, najnowszym przykład, co był Space Marine z, tym, z, z Ultramarinem tytułem. No właśnie, tam tego też, zabrakło, też tam było, tam A, bo tam ja też dużo w to grałem. Owszem, ma bardzo, ma bardzo liniową fabułę Space Marine. Gierka z 2011 roku, chyba, tak? o ile się nie mylę. Eee, bardzo mi się podobała ta gra, ale pod względem graficznym, bo ja jestem troszkę poza obiegiem, jeśli chodzi o nowe gry i to mówię od 6-7 lat, mm -hmm. jak nie dłużej. Eee, kiedy po prostu ówczesny komputer wypadł z mody. Że tak to to z mody. Eee, więc jak miałem okazję pograć tego Space Marina, to naprawdę zrobiło na mnie kolosalne wrażenie, bo to jest no, dokładnie tak jak sobie wyobrażałem, że powinno w ruchu wyglądać w uniwersum 40. tak, mamy mm. ten gotyk, ten ogrom budynków wszystkiego, statków kosmicznych ale też brud, smród, ruina kurz w powietrzu mm. porozwalane jakieś rury na ziemi, wszystko i tak dalej także wygląda naprawdę, naprawdę świetnie gra się w to całkiem przyjemnie, no bo to no, nie jest to skomplikowana gra idź, bij i strzelaj tak jest, I do tego jakaś tam sprzęt, żeby nie jakoś działało z tym tak, tak, do tego jakaś tam otoczka fabularna całkiem, całkiem w porządku jest gwardia się przewija orki się przewijają, chaos ostateczny jest ciekawe kobieta dowódca gwardii co nie jest tak, spotykane znaczy, no, pani porucznik jest dowódcą tylko dlatego, że wszyscy wysi rangą zginęli tak? ale, zawsze. Ale, ale zawsze tak zawsze jest postać kobieta i nawet jest jakiś tam sugerowany no może nie romans, ale obopólna sympatia między nią a głównym bohaterem Space Marine'em, tak? który jest, co rzadkie, rozsądnym ultramarinem, który nie uważa, że kodeks Robuta no, Limala to jest święta księga, którą trzeba dosłownie przestrzegać, tylko to jest zestaw wytycznych, które można stosować, ale nie można się ich sztywno trzymać. Za co zresztą później na koniec gry zabiera go Inkwizycja? No ale to już tam inny... Tak, inne, to było inne. po prostu dla mnie znaczy, to no, było, to mi, serce to mi serce po prostu. To była ewidentna furtka do sequela, bo oni planowali trylogię, tak? Czytałem, jak no, się to, wypowiadał jako yy, jakiś... Robił, tam Game, Reliktor, Game ten, manager to... się tam wypowiadał jakiś odczuć. Tak, co miało być, że Tytus miał zostać renegatem, który później się odkupia, że miał Do mieć jakieś KTG, on chyba miał trafić, tak, tak, miał mieć jakieś latent psychers abilities i w dwójce miał tam strzelać jakimiś, wiecie, psionicznymi mocami i tak dalej. Bardzo mi to przypominało taki komiks, który kiedyś był o Blood Angelach, Blood Quest, że mm -hmm. takich chyba oddział kolesi coś tam przeskrobali i oni mają taką penalną jakby krucjatę, że muszą lecieć do oka terroru, żeby odzyskać jakiś tam miecz czy tam jakiś inny relikt i tam część z nich ginie, część z nich zostaje renegatami i taki quest do odkupienia, tak, że mają jakieś tam, te power armory i się zaczynają rozpadać, jakieś tam mają płaszcze i tak dalej, no to było fajnie zobaczyć, coś takiego po prostu, że staje się takim, nie wiem, Black Shieldem, który gdzieś tam ma tą zbroję taką obdrapaną że nie wiem, na przykład musi się sprzymierzyć z jakimś, nie wiem, czempionem chaosu, żeby pokonać jakiegoś większego czempiona chaosu może ten Lord Nemerod by wrócił w postaci demona, bo przecież jako demon nie ginie, tylko wraca do warpu tak, że tam coś ja się dzieje innego to takiego. fajna gra, której pewnie nie ujrzymy chociaż też byliśmy święci przekonani że nie ujrzymy do Nofora Trójki a on będzie, może to rodzi jakąś tam nadzieję dla społeczności może, że po prostu licencja zostanie sprzedana i po prostu będzie się coś działo, nie? Miejmy nadzieję, że coś z tego wypali w przyszłości. A jeszcze wspomnę coś, co wspominałem, jak rozmawialiśmy o pomalowanych modelach. Na Good Old Games, czyli GOG.com, naszym polskim serwisie kierowanym przez CD Projekt, była promocja świąteczna, jak co roku. W tejże promocji no dużo ciekawych pozycji różnych było, ale co zwróciło moją uwagę to Warhammer 40.000 Chaos Gate. To jest gra, o której czytałem, jakiś tam gameplay na YouTube, oglądałem, nigdy nie miałem okazji zagrać jakoś, bo ona się z Windowsem 7 i nowszymi systemami nie lubiła. No natomiast na GoGU te gry są optymalizowane, tak? Pod starsze, znaczy starsze gry pod nowe systemy operacyjne, dzięki czemu da się w miarę stabilnie albo całkiem stabilnie grać. Było to do, dostępne do, za, nie wiem, kilka euro, więc no łyknąłem od razu. I jasne, jest to gra archaiczna i wielu moich znajomych odrzuca coś takiego, tak, bo już... Brzydka grafika. No tak, no są, no okej, okay, no jestem stanie zrozumieć, że są na bieżąco powiedzmy z duchem czasu i wymagają, że no tam musi być 4K, 60fps i tak dalej, okej. Okay, szanuję, nie rozumiem, ale szanuję. Wszystko spoko, tak. Ja mam podejście, że nie wiem, jak mam na przykład szachy zrobione z nie wiem, najtańszego drewna przez jakiegoś rzemieślnika niespecjalnie utalentowanego albo mam szachy wykonane ze złota i srebra to mi się będzie przyjemnie grało i w te i w te, bo to są nadal szachy tak? a że grafika jest gorsza w tych gorszych no trudno, tak? nie jest to dla mnie wyznacznie jakiejś tam Dziękuję. jakości gry yy, ani przyjemności płynącej z gry. Dlatego, mówię, no, ten, ten czynnik, stara grafika, stara mechanika mnie nie odrzuca, interfejs jest momentami trochę toporny, ale da się, jak już się go ogarnie, da się grać w miarę sprawnie, zwłaszcza, że w opcjach można przyspieszyć, że na przykład przemarsz Space Marina w czasie tury z punktu A do punktu B nie trwa, nie wiem, 15 sekund na przykład, tylko można zrobić, że od razu. Teleportuje się prawie że nie musisz czekać, aż on... No przyspiesza twoją turę, tak? Na początku to. na początku fajnie, można popatrzeć, jak fajnie sztywno chodzą, ale potem, jak chcesz już przechodzić tę misję i grać, no to po prostu ustawiasz, żeby, żeby się szybko ruszali i tyle, tak? Jest dosyć wymagająca, im później się gra, im w późniejszych misjach... W się sensie no, odwraca no. w mani. Tak, tak, w sensie, w sensie takim, że no łatwo dosyć giną Aha. od pewnego etapu ci marysi, a w tej grze nie ma uzupełniania strat. Masz dostępne mniej więcej pół kompanii, 50 chłopa okay. i to jest cała twoja pulana na całą kampanię. Jak giną, no to już niestety nie będziesz mógł Czyli Jest szansa taka, że będziesz grał, grał, grał i nagle już wiesz, po... <laughs> że nie przejdziesz na następnej misji, po prostu musisz do Może tak być, może tak być. Jeżeli, no, jeżeli, tak. Będziesz, <laughs> jeżeli będziesz szastał życiem elitarnych wojowników. Szastał życiem. Okay. No i plus, że w niektórych misjach dostajesz tam Dreadnota, na przykład albo predatora. Nossa, tak, tak, tak, nice. A grałeś, Michał, w, tego, w, te, w tą nową grę Armageddon? Tam też jest taka turówka. Heksy? To tak, A, takie? nie, nie miałem okazji. Hmm. No to by Ci się spodobało z tego co mówisz? Hmm. No, no, trzeba pomyśleć, tam jest troszkę tak taktycznie, strategicznie. Jak najbardziej, jak najbardziej ciekawy, będę musiał zobaczyć. Coś jeszcze graliśmy? Z... 40 wydaje mi się, że chyba jeszcze nie ja sobie, jeżeli chodzi o Warhammera ostatnio sobie zakupiłem też na Allegro za jakieś śmieszne pieniądze bo pełnej ceny nie zapłacił bo zwyczajnie, zazwyczaj czekam aż nie wiem, gra będzie miała z półtora roku i wyjdą te wszystkie DLC, które tak naprawdę są wyciętym kontentem z gotowego produktu, czym po prostu żygam na deweloperów tak? i nie będę, im, nie będę im dawał 200 zł za, za nieskończony produkt tak. A... kupiłem sobie Blood Bowla Mm -hmm. dwójeczkę i całkiem spoko się gra jest to taka gierka, którą mogę sobie nie wiem, odpalić na przykład raz na tydzień zagrać jeden meczyk, później ją odłożyć na przykład prawie na miesiąc, znowu sobie zagrać i tak dalej, i tak dalej I jest całkiem, całkiem sympatyczna szkoda, że w kampanii można zagrać tylko i wyłącznie jedną drużyną ludzką, szkoda, że nie ma na przykład kampanii dla elfów, kampanii dla chaosu, kampanii dla orków i tak dalej, no ale przynajmniej komentarze tych, tych Boba i Jima są, są dosyć zabawne i gierka jest ogólnie z takim dosyć dużym jajem zrobionym, co jest taką miłą skocznią od tego Grim Darkness of the Far Future w którym zazwyczaj się zanurzamy poza tym jeżeli chodzi o gierki y, Warhammerowe, no to Warhammer Total Wars, w którym od czasu do czasu uda mi się zagrać z Witkiem przez sieć, Space Marine, w którym też ze szwagrem i z Karolem próbowaliśmy, próbowaliśmy w kilka jak sobie zagrać, e, też mi się gra wyjątkowo podobała, e, kiedy wyszła, e, tak z biegiem czasu stwierdzam, że są dosyć takie długie przeloty, gdzie po prostu idziesz szarym korytarzem, z tymi dwoma swoimi kolegami z, z, z chapteru i jest taka cisza po prostu, mogliby troszeczkę więcej dialogów po prostu wpisać albo już by gadali z jakimiś tam obojętnie, żeby tam komentowali, że orkowie są bardzo źli, tak, są bardzo źli a nie tak, idziesz, a nie, idziesz mówi, że orkowie są źli, tak, są szli, się tak. a nie idziesz 20 sekund na przykład przez szary korytarz i jest tylko cisza i wycie wiatru tak. hej, a może skoro mamy w, trójkę z Marina, to może brifurkę też no, masz twoje słowo i O, Ale... rewelacja. To może byśmy któregoś razu się zmówili z jakimiś słuchaczami, którzy chcieliby nas na dodać, byśmy zagrali w lobby, byśmy sobie stworzyli i no, za Trochę nie, możemy jakiegoś dead match'a, coś tam. Możemy, albo te fale orków, co się odpią. Tak, przytale. tak, to, to jest chyba Ale fale tak. na cztery graczy? Nie wiem, no, chyba jest na cztery a, tak, oczywiście. Graliśmy tak, tak. na dwóch, na dwóch graliśmy nawet. Tak, tak No, no właśnie, no. jest tylko na maksymalnie czterech, czy można jakoś... Nie mam pojęcia, nie, ale nie myślę, jest, Zależy od mapy chyba ośmiu albo więcej Okej, okay, to musimy się musimy to ogarnąć Może byśmy ze, ze słuchaczami zagrali może by niektórzy Czemu zagrać. nie? Byłoby więcej ludzi do Wora może by się znalazło no, A wracając do tematów gier, to Chyba większość tytułów, które grałem zostały już tu wymienione Chaos Gate, które pierwszy raz grałem Chyba na Windowsie 95 Jakieś demos. z... CD Niezbywne. Action, czy coś takiego hmm. uh, Final Liberation, które gdzieś dorwałem w spiraconej wersji na studiach co Szwagrowi pokazywałem jeszcze z wyciętymi tymi filmikami aktorskimi, które tam są Tak, fajne tak, jak tak, jak tak, tak Na tak, takich tak, tak, tak, screenach jeszcze oldschoolowych Ale całkiem klimatyczne to było eee, W tą gierkę długo, długo zagrywałem się Chaos Gate też udało mi się po tym demku. Zachęcony tym demkiem jakiś tam kolega miał jakąś tam wersję piracką, pamiętam, jest to, nie wiem, w podstawówce chyba. E przytuliłem też oczywiście z wyciętymi filmikami muzyką. tak z tak, z tak, tak, to, tak? Tak, I, No bo wiesz, było oryginalne gry, wtedy były dużo ponad te. No, <śmiech> tak, ponad kieszonkowe 200, tam powiedzmy 99 zł czy coś chyba. Za tytuł. I jedno co pamiętam, to finalny boss mnie bardzo rozczarował, bo padał tak szybko jak taki zwykły powiedzmy Chaos Space Marine, bo miał power armor po prostu, więc wystarczyło kilka tam strzałów z plazmy czy z czegoś i goście przekręcał więc to było takie rozczarowujące, ale całą grę wstępuje. Wspominam... do niego dojść i mieć cały ta, czas do nie, tam gdzieś po drodze się jakiegoś dużego demona zabija, nie wiem czy Bloodfrestera, czy jakiegoś yy, tego zinczowego demona. Demon Prince'a nie pamiętam i on jest dużo cięższy więc jakby po tym to się spodziewa, że ten, ten Lord Chaosu to będzie nie wiadomo jakim kozakiem, a po prostu zdycha jak zwykły koleś, tylko że ma obstawę Terminatorów nie, jedyny problem mhm. natomiast tą grę dobrze wspominam, Final Liberation dobrze wspominam i chyba jeszcze grałem kiedyś, dawno, dawno temu w Shadow of the Horned Rat jakąś tak. taką strategię w, w ale mam tak mgliste po prostu wspomnienia, że nie jestem w stanie nic na odpowiedzieć oprócz tego, że była i widok był nie tyle izometryczny co chyba z lotu ptaka po prostu jakaś taka mapka była no to, tak. ja już nie pamiętam, bo, tam bo tam kilka części tego było chyba ze dwie czy ze trzy gdzie była trudna dosyć była w stosunku do na przykład Warcrafta 1 czy Warcrafta 2 to była naprawdę taka dosyć bardziej poziomem trudności zbliżona do taka była stara kiedyś gierka med że się przeciwko niemu Mario walczyło tak. było I, tam było, tak, i to było zbliżone bardziej poziomem trudności do tego, że naprawdę się trzeba było nagimnastykować, żeby wygrać misję tak? wystarczyło hmm naprodukować żołnierzy i, ja znak... i ataki na was prawie kliki, idziesz robić kanapkę to, to jest znak tych czasów, słuchajcie kiedyś jak się grało w gry te gry naprawdę, ja znam osobiście kilka osób, które grały w Baldur's Gate a i w pewnym momencie zacięły się, bo miały nieraz wystarczający lever, czy chujowo zrobioną postać i nie były w stanie przejść dalej ja się zacząłem też w kilku grach, gdzie nie, po prostu się w pewnym momencie, albo ci się tak, tak, po prostu nie byłeś w stanie fizycznie pokonać pewnego bossa, bo tak były gry skonstruowane stawiały, niektóre były naprawdę bardzo trudne a od, nie wiem, 10 lat, czy 15 lat gry są robione dla idiotów. Pamiętam pierwszego Moruminda, grę, Scroll, tam gdzieś po prawej stronie od wioski gdzieś tam drzewo znajdź. No i się chodziło się szukało, nie było trzeba szukać. Chyba Work zaczął to. A w tej chwili tu tędy ścieżka na szaro podkreślone, świeci się w ciemnościach z 20 metrów na mapie jest żółtym kółkiem zakreślone, tam w tamtym kierunku strzałka cię poprowadzi, nie? wszystko jest tak podawane, quest, jest kiedyś quest, bo rozgadniecie, był quest opisany, był opis jakiś? W dzienniku, był jakiś w dzienniku ten... były jakieś drobne sugestie i z tego trzeba było wnioskować, trzeba poszukać się, przeszukać, hmm. jakąś niejesz. No nie tak. Pamiętacie chłopaki, jak były przygodówki point and click na przykład. Mm -hmm. Dokładnie, I dokładnie. dokładnie. musiałeś zrobić no? jakąś zagadkę logiczną, że na przykład, nie wiem, powiązać gumkę, recepturkę i grabie żeby otworzyć jakieś drzwi na przykład, to nikt Ci nie podpowiedział nawet no tak. jak nakierować myślenie. Chodziłeś po lokacjach, patrzyłeś, co można kliknąć ale i zebrać do inwentory. Jak to połączyć ze sobą, żeby otworzyć drzwi, Ale tak? szwagier, to w pewnym momencie były te pointy i klik, klik, kliki takie aż przesadzone, że trzeba było rybom uderzyć zegar, żeby wypadła z niego moneta na przykład, czy coś takiego, ja ja coś, coś, czego nie jesteś w stanie wykminić tak, za bardzo. Bo nie, nie? Bo no to... Znaczy nie wszystkie, bo niektóre, na przykład Gabriel Knight, jedynka, który był tak. super przygodówką, super wszystko z dialogów wynikało były, były takie zagadki, które trzeba było kminić, typu, yy, yy, yy, yy, pamiętam, była taka zagadka, że chyba było, yy, gościu grał na bębnach, miało się tak jakby słowniczek, że jakieś uderzenia znaczą coś tam, ci się takie symbole pojawiały na ekranie trzeba było po prostu z... obok mieć kartkę klawiatury i zapisywać i potem deszyfrować te symbole, jaka jest wiadomość i gdzie tam trzeba się w który dzień udać, żeby coś się tam wydarzyło dalej w fabule. Skoro już wchodzimy na temat gier niezwiązanych z, z, z... z naszą uniwersum, to odnośnie gier takich, które wymagają czegoś, to ostatnio wszedłem sobie, dostałem chyba CD Action Bagrat The Way, platformówka, w której też właśnie się zacząłem w pewnym momencie nie mogę dalej przejść, po prostu zależnościówka platformówka, nie mogę dalej po prostu przejść, wiele ledające ludzie, myszka mi się myli z klawaturą, chwilami i w ogóle nie w co idzie. ale są, są zagadki logiczne, że podchodzisz Jesteś ogólnie koleśny, który próbuje ożywić swoją umarłą dziewczynę i udaj, a ponieważ jest archeologiem na planetach w kosmosie, bo to w ogóle jaka przyszłość, to lecisz na planetę, która ma fontannę życia. Nie? I musisz tam się do tej fontanny dostać w jakichś jask jaskiniach mm -hmm. i podchodzisz do zagadki, która jest z obcym języku. I nie masz wyjaśnienia, co musisz zrobić. Po prostu masz zagadkę wciskasz przycisk, coś się dzieje, wciskasz jeszcze raz, coś się dzieje, wciskasz jeszcze raz, coś się dzieje. I musisz wychmienić sobie. Nad jedną zagadką spędziłem pół godziny, miałem dwa, dwa arkusze A4 rozpisane, co się dzieje, co mam zrobić i w końcu nagle było. aha i zrobiłem zagadkę. To jest zagadkę. fajny motyw właśnie, że miałeś grę na kompie, ale kartka i pisak się przydawały. Tak. Nie, nie ukrywam, że w dwóch, dwóch innych momentach musiałem wejść na jakiś tam walkthrough na YouTubie, który musiał mi podpowiedzieć. Po prostu mówię... No, utknąłem, tak? Nie wiem co mam dalej zrobić. Nagle się okazało, że element, który uważałem za jakąś tam hopkę do przeskoczenia okazało się, okazało się być windą w ogóle, nie? nawet Nie pomyślał że to może być winda. No i... i, i, i coś Bo tam nie też. masz wyobraźni. Ale właśnie, gra... No, nie ale nie, faktem, że kiedyś, bo Widziałem to grę, ona jest lizowana na Another World i Taka tak dalej pixelowy... Prince coś takiego tak. no, kiedyś, kiedyś były takie, przecież Jak się grało w jakąś pikselozę, że Obijałeś coś, bo nie wiedziałeś, że to jest przycisk Bo myślałeś, że to jest jak w tle Coś tam, bo no, to były cztery Jakieś żółte pizza, tak, I nie wiedziałeś, że to jest przycisk ale były takie, przecież cała seria Abe's Odyssey, Abe's ta. X Ones ta Tak też trzeba było mocno porozmijać niektóre te zagadania A teraz jest tak ta. ta, jak ta, ta, ta, ta, biedźwinie zwłaszcza. Ja powyłączałem 90% interfejsu biedźwinie, bo jest Mapa, która cię kreskowanymi tymi prowadzi prosto do celu, gdzieś Ale wiesz co? Wszystko ci... nie Powinny być tak. opcje w każdej grze, moim zdaniem. Powinny być opcje. Ja na przykład gram wieźmina, tak jak ty, ty mówisz, że ci się nie podoba. Ja chcę mieć tą kreskę, bo ja nie gram Wiedźmina dla y, challenge'u, tylko gram dla po prostu przejść fabułę, bo chcę tą fabułę odkryć, chcę sobie pochodzić po tych wszystkich questach i zanim pójdę, główny wątek, porby robi wszystkie questy, chodzę do tego, już mega, owego I ja już nie chcę naprawdę myśleć, znać tego lasu na pamięć, bo wystarczy, że już znam Los Santos stary po prostu grając w GTA 1. Czy tam, tu, trójkę chyba, przepraszam. Ja znam po prostu to miasto na pamięć, jakbyśmy teraz posadził przed kobietą. W Liberty City było. Liberty City, przepraszam. To może to to to byśmy się pomyliłem, no ale wiecie o co mi chodzi. Tam, te miasta znam na pamięć, jakbyśmy mnie to byś powiedział, gdzie mam pojechać, gdzie jest garaż do przemalowania samochodu, którą ścieżką <śmiech> najlepiej uciec się schować i przemalować ten muzyk. Może. więc wystarczy mi no life. <śmiech> no life. <śmiech> wystarczy mi tego, naprawdę. Teraz gram no, się te poły. No life czy bandio. OG, OG Baxter. Ty, ty, ty, ty, ty, ty. A Ja, nie, ja nie lubię, ja tego nie lubię. Ja lubię sobie przestać, questa, zobaczyć na mapie, gdzie on pojechać i jechać, nie? I na no tak. koniu. I, I sobie tam gdzieś zobaczyć w oddali, to wzgórze i sobie tam się obrać. obrać Tylko spronę. dla. dla, dla yy... Jeżeli, dla usprawiedliwienia deweloperów, jeżeli w, w obecnych czasach, przy obecnym rozmiarze światów, jaki jest dostępny w grach, miałbyś powiedziane, idź do tego gościa i, i załatw to i to, i miałbyś znaleźć wskazówkę. Nie daj Boże, byś tą wskazówkę ominął, to spędziłbyś 4 godziny, z zniechęciłbyś się do gry, byś ją wyłączył. Może tak by było. A w tym momencie masz zawsze ja to ja Możesz włączyć, to wyłączyć, zgubisz się, nie wiesz co robić, to albo idziesz na walkthrough na YouTube, albo włączasz sobie takie pomagajki i grać dalej, nie? Wiesz, ale takie pomagajki to te... Spoko, Czasem ale są na przykład na trenę, jak tak. w Diablo 3, gdzie ci się, nie wiem, przedmioty ci się same do plecaka wkładają, bo ci się nie chce kliknąć, no też to jest też, wiesz... No ale stary, w Diablo 3, ile musiałeś, musiałbyś klikać, by wszystkie przedmioty zebrać, no? No ta, ale to był fantum. musisz... Ale słuchaj... 40 masz... godzin, grałeś w Diablo, chciałbyś rozdysponować, Nie, klikać, no, no słuchaj, masz ple Zabrać, bo on coś Bezuje innego no, To też, przynajmniej... te, te, a nie ci się Wszystko ci się wkłada do niekończącej się, wiesz Kieszeni i I spoko, jeżeli to jest opcja do wyłączenia A nie, że to jest defaultowe Jak pamiętam jak się zniechęciłem jak ja się ma do <laughs> Pamiętam jak się zniechęciłem do To była któraś tam wersja Ellen vs Predator, tej strzelanki Że masz strzelankę, która jest mega liniowa Masz jeden korytarz do wyboru I wszędzie masz takie po prostu wiszące Na nowe strzałki, że w lewo do windy W prawo do windy, w dół do windy I Idziesz na autopilocie, ci obcy ci wyskakują, walisz do nich, jakbyś strzelał, nie wiem, do, do, do karaluchów, albo jakbyś strzelał do, do, nie wiem, do tych potworów w dumie, w mm -hmm. tak, On, oni ci wychodzą z boku korytarza, psi, psi, psi, psi, psi, po nich, idziesz po prostu prosto za strzał. No, to, jest... to jest takie, no, ja też tego nie robię, na przykład, dlatego teraz, jak będę miał chwilę jeszcze, nie wiem, nie wiem, kiedy się uda, ale bardzo podobno fajne, zrobione pod względem właśnie poziomu trudności... I tego takiego kombinowania jest ten nowy alien, gdzie tam w ogóle nie strzelasz, tylko się kręcisz. Przeszedłem, polecam bardzo. I wish, tak, tak I bo to I ten jest relacyjny, bo jest relatywnie trudny. Jest. Jest, nie jest taki oczywisty i właśnie nie jest taki, że idziesz do zieloną strzałką albo wciskasz jakiś guzik i ci, prawda, nie, masz, linia się yy, Wiesz co, tam jest o tyle, że masz wskazane na mapie, że na przykład tu jest kanał wentylacyjny, ale na przykład nie podaje ci piętra i się okazuje, że na przykład jakiś podkład ma ileś pięter i ten kanał, co masz wejść, jest na przykład na dole i dochodzisz do miejsca, które ci jest pokazane na mapie i tam nic nie ma. Albo jest otwarta przestrzeń się okazuje, że musisz zejść Drabinką gdzieś niżej, gdzie jest wejście do systemu wentylacyjnego i tam dopiero jest ten X, X i nie nie z... jest, nie, nie jest Nie jest taki, że prawda, jest. Y z takich eventów, nie? bo część tych horrorów w tej chwili w nie, jest on się, taka, że... on, jest, on jest generowany w taki sposób, że on sobie... Wchodzisz na piętro i jest, powiedzmy, moment, w którym on triggeruje, że on gdzieś wychodzi i on Wy. wychodzi chodzi po tym całym piętrze. Tak swobodnie sobie po prostu I cię łazzi. Słuchaj, nie? On cię słuchaj, I jak no hałasujesz, słuchaj. na przykład, nie wiem, wybijesz szybę, czy tam, nie wiem, rzucisz koktajlem młotowe, jest hałas, to on zaczyna iść za tobą. Albo na przykład zatrzymuje się w jakimś szybie wentylacyjnym, zaczyna ta ślina kapać, jak się głośno zachowujesz, albo przejdziesz pod ten szyb, to on Cię capnie, tak? Więc yy, na przykład cały czas chodzisz na kuckach prawie. Chyba, że już wiesz, znasz grę na pamięć i wiesz, że dobra, on się w tym miejscu nie pojawia, tak? Bo nie jest triggerowany niczym, ale są miejsca, gdzie on wychodzi on sobie swobodnie łazi. I czasami dobra. się znudzi. I... Gdzieś tam idzie. Taka sugestia, bo już bo mocno zeszliśmy z tematu. O, Jak tak. wyjdą dwie godziny podcasta, może podsumujmy już. <głosy> Dobry pomysł. Dobra, off-top straszny się zrobił. Najwyżej Karol, przytniesz? Nic nie będę przycinał, mogę się <głosy> zostać. Okej, okay, ale skoro wszyscy mamy Space Marina, to może po prostu no podamy na pod podcastem nasze nasze no, Steamowe ID, jeśli nikt ma przeciwko i po prostu zmówimy się z jakimiś słuchaczami, jeśli mają ochotę i zagramy sobie zrobimy jakąś sesję Matchów w Space Marina. bo fajnie było odrzeć starego kota, bo to bardzo fajna gra jest i czasami y, postrzelać warto mm -hmm. <śmiech> zwłaszcza z Boltera zwłaszcza z Boltera, y, albo ze Slagi albo z czego tam będzie y, więc dziękuję Wam za słuchanie i cierpliwość, bo to wyjdzie prawie tak prawie dwie godziny, jeśli nie więcej materiału. Zapraszamy do nas przyszłego odcinka i tak jak sugerowaliśmy w międzyczasie, pozostawiajcie swoje komentarze pod spodem odnośnie armii i odnośnie innych gier, które graliście. Z chęcią chcielibyśmy poczytać, posłuchać i, i, i zobaczyć, czy inni też mają tak jak my. A, tym, a, a, a tymczasem ostatnie słowo, Witku? Dużo wódki, gdyż bardzo ją lubię. <laughs> Na ten rok, tak? Oby 2017 był dla Was w sferze hobby bardzo owocnej. Przyjemnego zbierania, malowania, gier, walki i dużo pieniędzy, bo tanią, tanią nie wychodzi. No, żeby GW otrzymało swoją politykę. To myślę, że już wszyscy będziemy zadowoleni. Aha. Ja sobie życzę, żeby w tym, w tym roku wyszła ósma edycja i żeby zrobiła trochę porządku z tym systemem. I, I mam nadzieję, że poporawa będzie, czy zmiana będzie na lepsze. Będzie, że to będzie... Nie na gorsze, nie na Sygmar. Tak, że, że, że siódma edycja będzie, czy. Szu... Teraz, mam siódmą, teraz mam siódmą. Ósma. ósma. Ale tak, teraz mam siódmą, że to, że to siódma edycja będzie grą gorszego sortu, a nie, a nie ósma. Tak. <laughs> Więc dziękuję mam za uwagę i do zobaczenia na razie. Na razie. Cześć. Hej. Witajcie w trzecim odcinku. A chłopiec pana obiad? Mam na zakończenie. No dobrze, bo górny jestem.